Proszę Państwa, zaczynamy drugą część naszego spotkania. Doprosiłem do jej prowadzenia Gosię Kowalską, bo zapanować nad tak wielką salą i wybitnymi osobowościami to jedna osoba z całą pewnością nie dałaby rady. Nawiązując do tej metafory, która w pierwszej części była parę razy użyta, nazwijmy ją kulinarną, czyli zaczynu, to powiedzmy sobie, że mleko, drożdże i cukier już zostały rzucone. Teraz zobaczymy, co z tego Wyrośnie, a były też różne nawiązania medyczne. Wobec tego, kiedy już chorobę mamy zdiagnozowaną, możemy spróbować przystąpić do leczenia. Ta część ma mieć charakter rzeczywiście swobodnej dyskusji. Nazwaliśmy to antropologicznym Hyde Parkiem. W nawiązaniu do głosu na przykład Agaty Stasik, chciałem prosić, żeby to się nie przerodziło w Hyde Park. Będziecie państwo wszyscy w miarę możliwości dopuszczeni do głosu, prosimy, żeby wystąpienia były krótkie, nie dłuższe niż trzy minuty, tak żeby każdemu dać szansę wypowiedzenia się, ponieważ kilka osób już na etapie rejestracji anonsowało prośby o to, żeby dopuścić ich do głosu, od nich zaczniemy, na no a potem potoczy się to już swoim torem, tak? Dlatego chciałem prosić, jeśli jest na sali, w dalszym ciągu trzymamy się tej formuły bez tytułów i stopni, o zabranie głosu panią Annę Engelking. Jest? Czy jeszcze gdzieś konsumuje? Nie widzę, tak? To zabierze głos. jak ja Jest za mikrofon. Była, ale wyszła. To wobec tego pana. Y... Pani Anno, bardzo prosimy o zabranie głosu jako pierwsza, ponieważ Anonsowała Pani taką prośbę? Nie. Pis pisemnie przy rejestracji na zjazd. To przekażmy, ja w takim razie przekażę mikrofon następnemu zarejestrowanemu Dobrze. i to głosuję się później. Dziękuję. Marcina Lubasia z Krakowa. Jeszcze bym prosił, żeby osoby, które będą y, zabierały głos, przedstawiały chociaż instytucje, którą reprezentują. Dobrze? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Lubaś. E, reprezentuję. Podobnie jak Pani profesor e, Flis, e, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii, jestem oprócz tego dyrektorem tego instytutu, ale nie mam tutaj mandatu, żeby reprezentować instytut. Wypowiadałem się przede wszystkim w, w swoim własnym imieniu. E, kilka refleksji, e, Szanowni Państwo. <śmiech> e, wydaje mi się, że e, my antropologowie, antropolożki e, Mamy poważny problem z problemem rasizmu, dlatego że z jednej strony rasizm jest <śmiech> czymś, co towarzyszy ludzkości od bardzo dawna, co jest dyspozycją ludzkiego umysłu. Z drugiej jednakowej strony jako badacze i badaczki terenowe <śmiech> przede wszystkim korzystamy, wykorzystujemy w naszych badaniach empatię. Rasizm natomiast jest pewną formą zaprzeczenia empatii bo rasiści i rasistki to są ludzie, którzy zaprzeczają możliwości wejścia w, czy, czy przyjęcia, przyjęcia pozycji innej, innej osoby. Wykluczają taką możliwość. W związku z tym my mamy oczywiście, no, nasza krytyka rasizmu wypływa z głębokiego doświadczenia badawczego, Y, które no jeden z naszych ojców założycieli, Górnictwo Malinowski nazwał y, tym, tą perspektywą y, perspektywą tubylczą. Naszym zadaniem jest rekonstruowanie, rekonstruowanie y, o, spojrzenia sposobu myślenia y, y, ludzi, których, y, których badamy, a rasizm jest właśnie czymś, co zaprzecza temu. Jednakowoż rasizm jest, jak powiedziałem, bardzo głęboką dyspozycją ludzką i przejawia się, szanowni państwo, w naszym życiu bardzo, od bardzo dawna przede wszystkim. Ja Chciałbym bardzo mocno podkreślić tutaj fakt, że aczkolwiek my z, z, zostaliśmy zelektryzowani wydarzeniami ostatnich miesięcy, to rasizm, wykluczenie towarzyszy nam od bardzo, bardzo dawna i wiele jego form nas oburza głęboko, to są formy, które, o których byłem tutaj omówione, ale jest wiele form, które, które zostały może nie pominięte, bo była o nich mowa, ale też warto o tym powiedzieć, bo to jest na przykład wykluczanie ludzi chorych, wykluczanie ludzi starych, wykluczanie opiekunów i ludzi przewlekle chorych, którzy, którzy, którzy się tymi właśnie przewlekle chorymi e, e, opiekują. My rzeczywiście e, żyjemy w społeczeństwie, które w wieloraki sposób jest, e, osi, po, osi wykluczenia społecznego w naszym społeczeństwie jest bardzo wiele. To jest oś klasowa, to jest oś rasizmu, o którym mówiliśmy. To jest oczywiście oś genderowa, która też powinna wybrzmieć tutaj na tej sali, bo wykluczenie wobec kobiet <coughs> jest... E, czy przemoc wobec kobiet jest jednym z takich fundamentalnych form dyskryminacji, wykluczenia. Jeżeli te wykluczenia, czy te formy dyskryminacji nakładają się jedne na drugie, a takich, takich nakładających się na siebie <coughs> form dyskryminacji jest bardzo wiele, to, to właśnie prowadzi, prowadzi do głębokiego, głębokiej, niesprawiedli głębokiej niesprawiedliwości i z tym właśnie mamy w naszym kraju do czynienia. Nie uważam wcale, żebyśmy my odrobili lekcje wielorakich wykluczeń, które w naszym społeczeństwie mają miejsce. Uważam, że przynajmniej jest ogromna praca, praca, która intelektualna, praca badawcza, a także praca oczywiście praktyczna, praca, która pozwoli, pozwoliła mi tego dogłębnie zrozumieć te wszystkie formy dyskryminacji, które które, z którymi mamy do czynienia, ale także próbować im w jakiejś perspektywie czasu zaradzić. To nie będzie proste, szanowni państwo, na pewno, ale jeżeli tego nie podejmiemy, jeżeli tego nie zrobimy, no to nikt za nas tego, za nas, za nas antropologów i za nas antropolożki tego nie, nie wykona. Także myślę, że przed nami bardzo dużo ciężkiej, e, intelektualnej e, pra, i, i takiej no, w terenie w, w w sferze publicznej pracy, aby dobrze te formy zrozumieć, opisać, zrozumieć, wyjaśnić i przede wszystkim działać na rzecz ich zmiany. To tyle. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz prosimy o głos Macieja Kowalskiego, jeśli jest na sali już. Michała, pardon. Michała. Jeśli jest, ok. Może Wojtku na początku jeszcze przeczytaj te pytania, Boże, które... Przypomnę tylko, że prosiliśmy w adresie do Państwa, żebyście w miarę możliwości odnosili się w swoich wypowiedziach do jednej z czterech tutaj kwestii naszym zdaniem wiodących, czyli próby odpowiedzi na pytanie jaka jest rola antropologii w przestrzeni publicznej? Pytanie drugie, czy antropologia może być apolityczna? Trzecie, czy powinna być społecznie zaangażowana? I czwarta, do której nawiązywał, jak rozumiem, w swoim głosie Marcin Dubaś, jak możemy budować i wspierać społeczeństwo obywatelskie. Tak? Nie jest to narzucone i tego bezwzględnie nie musimy przestrzegać, ale dobrze, żeby ta dyskusja w tych czterech kierunkach powiązanych zresztą zmierzała. Teraz panie Michale, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jako Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UW przeprowadziliśmy dyskusję na temat manifestu, jego zawartości, i myślę, że no, zapiski z tej naszej dyskusji czy komentarze w pewien sposób odpowiadają pytaniom stawianym przez organizatorów zjazdu. Tak jak powiedziałem w części pierwszej, y, mamy krytyczne stanowisko wobec treści tak sformułowanego manifestu. Y, pozwolę sobie odczytać trzy punkty, które nam się w tym manifestie nie podobają, pokazując perspektywę, która, którą, którą jakby no, promujemy, czy, czy chcielibyśmy poddać pod dyskusję. Proszę Państwa, po przeprowadzonej wewnątrz zakładowej dyskusji nasze stanowisko oddaje się ująć w trzech punktach. Punkt pierwszy. Ze wszelkimi, punktami, ze wszelkimi formami dyskryminacji należy walczyć bez względu na to, kogo to może dotyczyć, z całą mocą, siłą, wiedzą i umiejętnością. To jest rzecz bezdyskusyjna. Zobowiązuje nas do tego fakt bycia człowiekiem i co ważne, choć nie najważniejsze, przez fakt bycia naukowcem zajmującym się antropologią. Treść manifestu, jakby podpunkt. Treść manifestu sprawia wrażenie tekstu napisanego językiem politycznej poprawności, którego autorami mogą być przedstawiciele każdej dyscypliny, każdego środowiska. Mogą być, to nie wiem, przewodnicy beskicki, kucharze, każde środowisko, co umniejsza doniosłość głosu, który w tej sprawie, w sprawie dyskryminacji mogą i powinni zabierać antropolodzy. Czyli naukowcy, którzy zajmują się kwestią zróżnicowania kulturowego, pamiętającym o tym, że historyczne korzenie naszej dyscypliny wyrastają ze sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji, etnocentryzmu. Przepraszam. Wyrosła ze sprzeciwu wobec etnocentryzmu, rasizmu, ksenofobii, wynikła z szacunku dla inności i jako nauka dążyła do zrozumienia innego. Naszym zdaniem powaga problemu wymaga od nas jako przedstawicieli środowiska naukowego po pierwsze precyzji sformułowań, po drugie w takim stopniu jak to jest tylko możliwe nie środowiska w bieżącą dyskusję polityczną. Zabranie głosu w bieżącej dyskusji politycznej może być bowiem poczytane jako poparcie lub jego brak jakiejś opcji politycznej, co w efekcie może szkodzić w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji oraz utrudniać czy wręcz uniemożliwiać przyszłe i już prowadzone działania na rzecz osób dyskryminowanych. aby Uciec od kwestii politycznych, y, uważamy, że, wskazany, że istotne jest wskazanie tych obszarów, w których takie działania podejmujemy i tych problemów, które staramy się już w tej chwili rozwiązywać. Jeżeli chodzi, przepraszam bardzo, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o precyzję sformułowań, y, no, sam tytuł manifestu manifestu antropologów i etnologów przeciwko dyskryminacji, y, no, jest dziwny. Powiedziałbym, że jest dziwny w ten sposób, że przeciwko dyskryminacji powinniśmy występować wszyscy. To nie jest, osłabia to, tytuł manifestu osłabia ideę, że występowanie przeciwko dyskryminacji jest obowiązkiem każdego obywatela, co jest zresztą zapisane w Konstytucji, niezależnie od wykonywanej przez niego profesji, a nie, nie jest to jakieś szczególne uprawienie i obowiązek przedstawicieli naszego środowiska. Uważamy, że zdecydowanie trafniejszą formą byłoby w tytule manifestu powiedzenie za czym jesteśmy i co robimy, a nie wyrażanie stanowiska przeciw komuś lub czemuś. To jest być może semantyczna różnica, natomiast naszym zdaniem jest ona ważna. Kolejny punkt co do precyzji sformułowań. Sformułowania zawarte w manifestie, takie, takie jak coraz liczniejsze przypadki my, obecne w debacie, bałamutne twierdzenia, pole naszych kompetencji, mowa nienawiści, świadome manipulowanie faktami, zdarzają się coraz częściej, ideologizowanie przekonań, obrona rzetelnej wiedzy wykraczają poza język nauki, niebezpiecznie zbliża, zbliżając nas do publicystyki, rażą brakiem konkretu. Sformułowanie y, kieruje nami ponadto poczucie odpowiedzialności oraz postawa obywatelska y, budzi wątpliwość w tym zdaniu stwierdzenie ponadto sugerujące, że poczucie odpowiedzialności i postawa obywatelska są czymś wtórnym wobec etosu antropologii. Y, to nie jest tak, że ponadto. Mamy prawo zabrać głos jako obywatele, bo mamy przede wszystkim obowiązek zabrać głos jako obywatele, a dopiero później jako antropolodzy mówić o możliwych rozwiązaniach no, istotnej kwestii. Zwracamy uwagę, że wymienione w manifestie grupy nie wyczerpują listy tych, które doświadczają dyskryminacji, wykluczenia, manipulacji. Na przykład dyskryminacji ze względu na wiek, co już mówiliśmy przed chwilą, zdrowie, stopień zamożności, ubiór, czy nawet gatunek słucha, słuchanej muzyki. Wydaje się, że zasadnym byłoby mówienie w manifestie o konkretnych zjawiskach, a nie o konkretnych grupach. Przykłady dyskryminacji, manipulacji, wykluczenia mogą bowiem dotyczyć każdego, niezależnie od jego wieku, wyglądu, sytuacji materialnej, poglądów. Wskazanie jakichś, gru, jakichś grup z pomięciem innych może prowadzić do fałszywego wniosku, że antropolodzy są wrażliwi na dyskryminację jednych, a przypadki dyskryminacji innych są, nie są już dla nich tak rażące. Jakby w punkcie trzecim sugerujemy potrzebę wzmocnienia naszego stanowiska, przepraszam, poprzez wskazanie działań podejmowanych przez antropologów. Po pierwsze, antropolodzy prowadzą badania, którymi celem jest wykazanie, rozumienie, wyjaśnienie różnych form działalności człowieka. Wnioski z prowadzonych badań antropologicznych nie dają podstaw do formułowania twierdzeń o wyższości jakiejkolwiek kultury. Na podstawie badań przez nas prowadzonych, jak również badań prowadzonych przez kilka pokoleń naszych poprzedników, możemy z całą mocą twierdzić, że wszelkie postawy rasistowskie, postawy wykluczenia ze względu na odmienność kulturową oraz oraz wszelkie, wszelka przewoz motywowany taką odmiennością nie mają uzasadnienia w wiedzy naukowej. Z tego też powodu postawy takie muszą być napiętowane i odrzucone przez środowisko naukowe. Punkt drugi. Antropolodzy od ponad 100 lat prowadzą dydaktykę akademicką, której, jest przedmiotem, której przedmiotem jest rozumienie znaczenia kultury, kultury człowieka przejawiającej się w różnych i równych formach właściwych dla konkretnych społeczności. Uznajemy bowiem, że posiadanie kultury jest wartością, że każdy człowiek i każda społeczność ma prawo do własnej kultury, a obowiązkiem całej ludzkości i każdego człowieka jest ochrona tego fundamentalnego prawa. I po trzecie, i chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ten punkt, wydaje się nam on szczególnie ważny. Antropolodzy uczestniczą w życiu społecznym, służą swoją wiedzą i umiejętnościami, różnym organizacjom i różnym instytucjom, państwowym, samorządowym i pozarządowym. Zakres współpracy z różnymi podmiotami życia społecznego jest tu niezwykle szeroki. Tutaj możemy podać dziesiątki przykładów. Jest niezwykle szeroki i regulowany zasadami etyki zawodowej antropologów. Deklarujemy gotowość kontynuowania współpracy ze wszystkimi aktorami życia społecznego, w działaniach na rzecz przezwyciężenia wszelkich przejawów dyskryminacji, ksenofobii, wykluczenia, manipulacji, które uzasadnione są odmiennością kulturową. Wydaje się, że, znaczy generalny wniosek taki, że w manifestie brakuje nam pozytywnego przesłania. Co mamy w tej sytuacji zrobić? Uważamy, że powiedzenie, że jesteśmy przeciw, stanowczo, nie wystarcza. Dziękuję bardzo. Okay, dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do odnoszenia się oczywiście do, do tych uwag ośrodka warszawskiego. Ja może trochę prowokując i odnosząc się do jednego z pytań powiem tylko tyle, że wydaje mi się, iż oczekiwanie, że antropologia nie powinna się angażować w bieżącą dyskusję polityczną jest biorąc pod uwagę dzieje tej dyscypliny co najmniej naiwnym oczekiwaniem. Od samego początku, bowiem ta dyscyplina była uwikłana w politykę, co więcej ona jest owocem czy dzieckiem polityki tak naprawdę i moim zdaniem nigdy od tego nie unikniemy, nie uciekniemy, co nie znaczy oczywiście, że mamy tutaj bawić się, powiedzmy, w politykierstwo albo w taką bieżącą nawalankę polityczną, jaką możemy oglądać, nie wiem, w parlamencie, w stacjach telewizyjnych, na łamach prasy i tak dalej, natomiast nie bardzo wiem, na czym ta niepolityczność miałaby, prawdę powiedziawszy, polegać w sytuacji, kiedy chcemy wypowiadać się na temat spraw, które dzieją się obok nas, w których sami uczestniczymy, doświadczamy, jesteśmy ofiarami, sprawcami i tak dalej. Które są polityczne. Które są polityczne. Proszę bardzo, głosy albo odnoszące się do tego, do uwag Michała Kowalskiego albo inne. Pan Bartosz Wiśniewski prosił, żeby go dopuścić tutaj do głosu, bardzo proszę. Tak bardzo krótko. Bartosz Wiśniewski pracuje w Zamku Cesarskim w Poznaniu, aczkolwiek nie powiedziałbym, że reprezentuje, także występuje w swoim imieniu. Na samym końcu pan Michał Kowalski zapytał, co mamy zrobić. Dwie sprawy. Po pierwsze zjawiska wykluczenia, dyskryminacji itd. itd. nie pojawiły się z miesiąca na miesiąc, więc z miesiąca na miesiąc też ich nie zlikwidujemy. Uważam więc, że potrzebna jest bardzo długa praca, ale konkretna, fizyczna, niekoniecznie badawcza, ta badawcza jest oczywiście bardzo potrzebna, zawsze była jest podstawą do dalszych praktycznych działań. Aczkolwiek również odnosząc się do słów profesora Podemskiego, który wszedł na salę, że w tym systemie edukacyjnym nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić, uważam, że jest wręcz odwrotnie, że w tym systemie edukacyjnym jesteśmy bardzo wiele w stanie zrobić. W zamku mamy taką praktykę edukacyjną, że zgłaszamy się do szkół z różnymi propozycjami lekcji. Nauczyciele są bardzo otwarci na te lekcje. Oni tego potrzebują, mają olbrzymie zapotrzebowanie na to, żeby ktoś ich uczniom powiedział o czymś innym, w inny sposób, z innej perspektywy itd. itd. To są lekcje płatne, więc oni nawet wręcz za to płacą. Z państwa instytucji, z uniwersytetów. Z muzeów, pracowni itd. itd. Bardzo zachęcam do organizowania po prostu tego typu inicjatyw, które wykorzystują nasz warsztat dla walki z dyskryminacją. Tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz głos oddajemy Łukaszowi Kaczmarkowi. Łukaszu pamiętaj o czasie. To pamiętam o czasie i pamiętam, że za chwilę jestem też zapisany do głosu. To tutaj chciałem. Chciałem odpowiedzieć jeszcze na ten wniosek o to, żebyśmy unikali zaangażowania w bieżącą debatę polityczną. Był taki okres, kiedy nas zmuszono do tego, żebyśmy unikali takiej, takiego zaangażowania i wtedy też zmuszono do tego, żebyśmy zmienili nazwę dyscypliny na etnografia. Musieliśmy się zajmować liczeniem sztachet i opisywaniem folkloru. I z tego powodu utraciliśmy, to jest taki kluczowy moment historii dyscypliny, kiedy w Polsce utraciliśmy też prestiż w dużej mierze, ponieważ zaczęliśmy się zajmować rzeczami, które były interesujące dla nielicznych. Zniknęliśmy z głównego nurtu debaty nauk społecznych i humanistycznych. I tego właśnie chciałbym uniknąć. Ponadto twierdzenie, że antropologia wyrosła ze sprzeciwu wobec dyskryminacji no niestety nie jest prawdziwe, ponieważ to wczesna antropologia bardzo mocno się przyczyniła do ukucia pojęć, które później służyły do tego, żeby ludzi dyskryminować. Także my musimy w pewnym sensie ponieść również odpowiedzialność za to, co nasi przodkowie wyczyniali. I musimy cały czas tłumaczyć, że te pojęcia, które uchodzą na gruncie nauki za obiektywne które dążą do tego, żeby naturalizować pewne różnice między ludźmi, że to jest hmm, konstrukt kulturowy, który został zdekonstruowany przez późniejszych antropologów i że te różnice funkcjonują, ponieważ one żyją w kulturze, one nie są naturalne, one nie są przyrodzone. Ludzie w swej istocie, jedyna naturalna cecha ludzi jest taka, że ludzie są ludźmi, są tacy sami a pozostałe różnice to są konstrukcje kulturowe. Dziękuję. Dziękuję. Tak, proszę zatem Natalię Bloch. Tak, pan Bartosz, ad vocem? Proszę. Możemy złamać. Natalia, za chwilę będziesz dopuszczona do głosu. Tu są mikrofony, dwa na sali, są też na piętrach, jakby ktoś chciał z balkonów się zgłaszać, to macie Państwo do dyspozycji tam też mikrofony. Mnie się bardzo podoba ten głos, ja tak ad vocem. <śmiech> Bardzo mi się podoba ten głos, bo y, pokazuje nam jednoznaczność etnografii, także jej początków. Y, zbyt łatwo mówimy, że nasze rodowody są y, no, od razu po stronie tego szacunku dla kultur i tak dalej. Niemniej ja jestem w takiej szczególnej sytuacji, bo nie jestem ani etnografią z wykształcenia, ani muzealnikiem i w ogóle ani etnologiem, a prowadzę Muzeum Metokrajiczne w Krakowie. Tak się zdarzyło. A to był konkurs, tak? To nie było nadanie. I, i, przychodząc, I przychodząc, bardzo chciałem kopać, przekopać początki. Bo, no, wchodzi się do stuletniej instytucji. To w tych początkach po prostu ja jestem do dziś uwiedziony założycielami, którzy nie będą zupełnie ludoznawcami wtedy. Do czego się dokopaliśmy? Dokopaliśmy się do lektur Seweryna Udzieli na długo przed założeniem muzeum, w których to zeszytach jest mniej więcej 4-5 lektur miesięcznie żadna z nich nie odnosi się do żadnego ludu, do niczego, do, do skala zainteresowań i zresztą takich też dzisiaj można powiedzieć genderowych, prawa kobiet i tak dalej. Zresztą pierwszy, pierwszy artykuł Sewery dziela napisał w obronie psów łańcuchowych i, i w ogóle w wieku 26 lat, będąc kompletnie bez papierów, co mi pochlebia, bo trochę jak ja, został członkiem Instytutu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ale co ten człowiek robił? On po prostu od razu działał społecznie. Znaczy, Innych namają do rysowania. Na, do rysowania nauczycielki z Czarnego Dunajca, jak i tylko Hryncewiczowi też nie przepuścił, jak jechał e, na Syberię i tam mamy rysunki pieców mongolskich i tak dalej. Do rysowania, do tego, żeby sobie zdawali sprawę, w jakiej rzeczywistości ży, ży, żyją. I on, on też miał, ma, ma bardzo takie prorocze teksty. E, coś o sobie trzeba wiedzieć i o drugim, po to, żeby jak przyjdzie przemysłowa Europa, na no, no rodzaj dzisiaj, można powiedzieć, globalizacji, yy, więcej, więcej wiedzieć, kim się jest, czyli to takie pozytywne budowanie. I teraz do czego się odnoszę? Wydaje mi się, że to, co wytworzyła potem etnografia yy, w postaci taksonomii przeróżnych i rzeczywiście taki okres yy, takiego przesilenia, poradzenia sobie z porządkiem, nazywaniem różnych rzeczy, oczywiście, że jest, ale jak się popatrzy na te pierwsze odruchy, Seweryn udziela Zrobczyc pochodzący po Nieszporach, że urządzał po prostu seminaria, w cudzysłowie seminaria, tak, dla ludności miejscowej, jakie tam są tematy, tak? a propos kosmosu, astronomia, ekonomia, jak sobie radzić z padaczką. Ca ca cały typ oświaty, który... I dlatego dzisiaj też na moment nawiązałem do tego, że to są historie nieopowiedziane, totalnie przemilczane nieprzemilczane dlatego że, że, że nie wiem, że się ich wstydzimy. Przeciwnie, myśmy do tego się nie, nie dokopali, do tego ogromnego skoku też w ciągu 150 lat. Tak przysłowiowo. I wydaje mi się, że y, <grym> gdyby odnaleźć taki, taki moment powstawania y, muzeów etnograficznych, także. Przepraszam, ciągle do kogoś tyłem stoję, no i tak to jest. I no. tak. To, to gdybyśmy trochę sięgnęli do tych postaw społecznych, później zdystansowali się nieco do różnych prób normatywności przeróżnej, to, to byśmy jednak zobaczyli to coś, co mnie dzisiaj bardzo inspiruje i w zasadzie to jest nie tyle powrót do źródeł, co po prostu, nazwijmy to aktualizacja wszystkiego, o co, o co chodziło Sewerynowi i udzieli jemu podobnych w XXI wieku. I chyba to też jest bardzo ważne. Jak ja dzisiaj słyszałem, swoją koleżankę z Wrocławia, tak, że wszystkie momenty, w których się uczestniczy, jest się razem. Być może to jest moment jakoś też bezsilny, bo co można zrobić swoją własną obecnością nie wiem, będąc na purim, będąc. Ale przecież z drugiej strony to, to, to, to te wszystkie sytuacje tworzą jakieś kręgi także w naszych muzeach, w naszych środowiskach, stąd te pytania oczyszczające też bo czy aby my na pewno się nie zasiedzieliśmy troszkę. Ale jak ja dzisiaj słyszę, tak, trochę oczywiście Wrocław śledza, ale jak ja dzisiaj usłyszę tyle i różnych innych rzeczy. No wydaje mi się, że to teraz jest. Do czego to wszystko mówię? Żeby na etnografii nie wieszać za, za, za szybko to, co się też z, z latami zrobiło, zwłaszcza w PRL-u na zamówienie, nie wieszać za, za bardzo zamówienia ideologicznego, czy też nie obciążać jej za bardzo tymi kategoriami, no ciągniemy za, za sobą ciągle tą gębę y, Cepeli i różnych innych rzeczy, z czym mamy, też mamy dzisiaj kłopot, i odnaleźć tę etnografię y, w jej najbardziej znaczącym momencie, tej ciekawości, szacunku, zainteresowania, y, ostrego wartościowania też, bo krakowiacy udzieli, jak on tam pisze o tym, jak oni się żywią, jak oni się nie leczą, to on, to, to, to, to on nie jest żadnym fanem tych ludzi, po prostu ostro jedzie, tak? I, I wydaje mi się, że gdyby odnaleźć te momenty, no to byśmy znowu jakby byli w tym samym, co dzisiaj Grażyna Kowica powiedziała. Raczej, raczej się można zapytać, jak można się nie angażować w sytuacji, w której no, gdzieś te nasze dyscypliny z czegoś powstały, to, to nie było tak, że sobie... Więc trochę w obronie etnografii, trochę się z Panem zgadzając, przepraszając za długość wystąpienia. Szukajmy zatem dalej. Ad bosem króciutko Wrocław, tak? ale nie idźcie Państwo za bardzo w debaty muzeologiczne, bo... Ja też w obronie etnografii. Proszę nie dyskryminować etnografii. Nie liczy kołków w płocie, nie zajmuje się tylko folklorem, ale mówię to troszeczkę serio i nie nieserio, dlatego że często się niestety dzielimy. Etnografia została zamknięta w muzeach i troszeczkę z lekką pobłażliwością jest traktowana przy całej wzajemnej sympatii nie pracujemy razem. Teraz ogromnie trudno rozpocząć nam wspólne działania. Ale to tak jest, że jak razem nie będziemy mówić, to niestety nasz głos nigdzie nie zostanie zauważony. I ad wystąpienia Pana uważam, że manifest musi mieć charakter bardzo ogólny, bo przez to jest uniwersalny i że nie jest to wymowa polityczna, i nawet to nie są kwestie antropologiczne, ale etyczne i tutaj nie można zabrać głosu. Po prostu ta polityka wlała się w to, co jest etyczne i często jest nieetyczna, więc inaczej nie można tu się odezwać. Już. Dziękuję bardzo. Pani Michale, za moment tam jeszcze był jeden ja, głos ja, anonsowany. Star starałem się maksymalnie skracać swoją wypowiedź, ale pewne nieporozumienie muszę sprostować. Wydaje mi się, że kwestia apolityczności, a zaangażowania to są dwie różne sprawy. Jestem akurat z takiego instytutu, Instytutu Socjologii, który jest bardzo politycznie zaangażowany w bardzo różnych opcjach. Niestety to zaangażowanie polityczne odbija się no, tym, że socjologowie, antropolodzy, którzy wypowiadają się publicznie w mediach, obcinają nam dostęp do pewnych środowisk ze względu na poglądy, które głoszą w mediach. I teraz w obronie naukowej czystości robienia badań czuję się w pewien sposób no, zaniepokojony tym, że wypowiedzi moich kolegów w różnych mediach pozbawiają mnie szansy poznawania rzeczywistości. W tym sensie chciałbym, żeby głos naukowy był głosem naukowym, a głos, powiedzmy, publicystyczny czy w sprawie jakiejś był głosem, który jest wyraźnie rozróżniany w tych dwóch aspektach: nie? uprawiania nauki i uprawiania polityki. Dla mnie to są dwie różne rzeczy. No. Przechodzimy do żywej. No dobrze, dyskusji. no więc. Yy, no, ja na, no podzielam tak. zwłaszcza tę opinię, że mnie też niepokoją głosy wielu przedstawicieli nauki w mediach. Nie wiem, czy tych tamych których Pana, ale rzeczywiście wiele jest niepokojących. Pani siedząca obok Huberta się zgłaszała, proszę bardzo. Przepraszam, nie znam wszystkich, dlatego tak... Magda Krysińska-Kałużna. Ja no już poznaję. Ja też jestem tutaj prywatnie, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie występuję w imieniu instytucji. I no, takie moje krótkie, dwa krótkie komentarze. Jeden do tego, czy możemy wspierać, jak wspierać społeczeństwo obywatelskie, a drugie do kwestii polityczności. Jak wspierać, to ja mam też no, taki obraz z miejscowości, w której mieszkam. Ktoś w ramach budżetu obywatelskiego chciał wprowadzić, wprowadzić lekcje antydyskryminacyjne do szkół i to w ogóle absolutnie nawet nie przeszło na etap rozważania, czy będzie to możliwe do wprowadzenia to, a propos tego, co Pan mówił. I ja myślę, że to będzie bardzo trudne w tej chwili, w sytuacji, w której no, nawet nie ma podręczników, tak. I myślę, że powinniśmy tutaj y, może skupić się na y, wykorzystaniu autonomii Uniwersytetu, dopóki ona jeszcze jest. Znaczy oczywiście próbować wprowadzać y, elementy antropologiczne y, do, do szkół, y, dążyć do tego, tak. Naciskać, żeby to się stało, ale niekoniecznie liczyć na to, że to się w najbliższym czasie stanie. I myśleć o innych sposobach działania. Co do polityczności naszych wypowiedzi, to myślę, że no, jednak nie jesteśmy czerwonym krzyżem ani, nie wiem, lekarzami bez granic. Także byśmy musieli bardzo się kontrolować, czy się wypowiadamy politycznie, czy nie. I jak ktoś powiedział, polityka to nie wszystko, ale wszystko jest polityką. I jeśli mamy taką sytuację, że pani posłanka jednoznacznie wypowiada się na temat osób o innych wyznaniach w Polsce, powinny podpisywać deklaracje, czy przestrzegać będą norm i wartości katolickich, to my wypowiadając się przeciwko temu jest, no, wypowiadamy się politycznie, to nie, nie, nie, nie ma innej możliwości. Tak? No, możemy to, tego próbować unikać, ale myślę, że to jest niemożliwe i nie wiem, czy to byłoby celowe. Mnie się również manifest podoba, ponieważ jest na takim poziomie ogólności. Przypomina nam, co, co jest właściwe. Przypomina wszystkim i nas łączy w tym stwierdzeniu, co jest właściwe i co powinny, jakie standardy powinny obowiązywać w społeczeństwie. I my z takiej pozycji antropologów przypominamy tym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten głos. <plodzio> <plodzio> <plodzio> tak Adwocem czy... To? Dzień dobry, ja się nazywam Zofia Noworul, jestem z Zakładu Antropologii Społecznej z Instytutu Socjologii UJOT. I tak, chciałam się odnieść do kwestii edukacji antydyskryminacyjnej i do tego pytania, jak możemy budować i wspierać otwarte społeczeństwo obywatelskie. I trochę, trochę może odwrócić to pytanie, bo też jako osoba, która jest zaangażowana w aktywizm feministyczny od lat, Znam bardzo duże środowisko właśnie związane z sektorem pozarządowym, które od lat podejmuje refleksje na ten temat, wydaje publikacje na ten temat i mamy naprawdę całkiem spore grono świetnie do tego przygotowanych osób, które się zajmują edukacją antydyskryminacyjną. Także może z mojej strony to jest taki postulat. Po Zadajmy sobie pytanie, co, społecze co społeczeństwo obywatelskie może zrobić dla nas, jako antropolożek i antropologów, i nie próbujmy wyważać otwartych drzwi, bo po prostu szkoda czasu i energii na to. To jest, no Zwłaszcza polecam Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jako takie pierwsze miejsce, do którego warto się zwrócić i po prostu zobaczyć, co tam już powstało. Natomiast też jeszcze, to już nie będzie adwocem, chociaż poniekąd też, chciałam też jakby taką refleksję tutaj zaproponować, bo zajmujemy się tematem niedyskryminacji, Wiele z wypowiedzi, które, których słuchaliśmy, słuchałyśmy w pierwszej części odnosiło się też do kwestii języka. No i muszę powiedzieć, że, że tutaj ja odczuwam jednak pewnego rodzaju rozczarowanie, ponieważ język ten był bardzo mało wrażliwy genderowo. I myślę, że no jakby wiem, że nie jestem jedną osobą na tej sali, która zwróciła na to uwagę, co mnie też pewnie wspiera tego, żeby na głos powiedzieć. Natomiast tak, no wydaje mi się, że, że jeżeli chcemy działać w sposób niedyskryminujący, to weźmy pod uwagę, że na tej sali są antropolożki również, etnolożki, etnografki i dbajmy o język, żeby faktycznie zmieniać tę rzeczywistość no, jakoś tam od siebie po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przyjmujemy pokornie tę ostatnią uwagę. To tylko by powiedział, efektywność... Nie, dobra, nie będę brnął w Nat, y, Natalia Bloch. Ty już Bo, to, czy ja mogę tutaj złożyć? Y, Instytut Etnologii, Antropologii Kulturowej UM i Centrum Badań Migracyjnych UM I, i bardziej będę mówić teraz y, tutaj y, z, z tej drugiej pozycji instytucjonalnej. Y, to znaczy chciałam powiedzieć parę y, y, słów na podstawie właśnie naszych doświadczeń z Centrum Badań Migracyjnych w kontekście uczestnictwa czynnego w debacie publicznej w odniesieniu do tak zwanego kryzysu uchodźczego. Znaczy nie wiem, może to będzie trochę kij w mrowisko, ale znaczy, ja rozumiem potrzebę jakiegoś takiego strategicznego esencjalizmu w naszym wydaniu w zakresie tworzenia takich autoreprezentacji nas jako ekspertów, nie tylko od tradycji bożonarodzeniowych i walentynek, bo dotychczas głównie w tych rolach byliśmy zapraszali do zabierania głosu publicznie. Ale wydaje mi się, że... Czy zastanawiam się, czy czasami po prostu nie wpadamy w taką pułapkę eksperckości. To znaczy ekspertów od innych kultur i zróżnicowania kulturowego, co już parokrotnie tutaj dzisiaj padło. I czy efekt nie jest taki, że zamiast wskazywać mechanizmy konstruowania różnicy i inności, to my pozycjonując się właśnie jako tacy specjaliści od tej inności, ją utrwalamy. I to są na przykład takie sytuacje, gdy bardzo często byliśmy pytani przez dziennikarzy, pytanie dosłownie cytuję, czy muzułmanie się nie asymilują? Tak pytanie zawierające już w sobie twierdzenie i, i, i my tam często właśnie tak jak przysłuchuje się naszym odpowiedziom, zaczynamy coś tam kombinować, że a, są, są różne odłamy tego islamu, przecież tak są różne narodowe wersje, wszyscy są tacy sami e, e, i tak dalej. E, e, zamiast e, próbować tłumaczyć w jaki sposób ta różnica jest wytwarzana, zamiast mówić, że e, pomyślna integracja zależy od skutecznych programów integracyjnych, od różnego rodzaju mechanizmów wyrównywania nierówności społeczno-ekonomicznych, a nie od esencjonalnie postrzeganej kultury. Ja zwykle przytaczałam taki przykład, próbowałam coś takiego bardzo prostego i krótkiego wymyślić dla tych dziennikarzy. Przykład, dlaczego dzieci imigrantów tureckich w Niemczech, ponoszą fiasko edukacyjne, w sensie bardzo szybko wypadają do tego nurtu edukacji zawodowej. I badania prowadzone przez antropologów właśnie pokazały, iż w Niemczech w porównaniu z Holandią dzieci spędzają w szkołach podstawowych o połowę mniej czasu. W rezultacie materiału jest realizowanego w postaci zadań domowych i rodzice imigranci, najczęściej z powodu braku kompetencji językowych, nie są w stanie tych dzieci w edukacji wesprzeć. Nie? I zastanawiam się właśnie, czy jakby tym bardziej tropem nie powinniśmy i Także też trochę jakby zdekonstruować swoją eksperckość, aczkolwiek rozumiem potrzebę chwili, że najpierw być może musimy ją skonstruować. Dziękujemy. Masz minutę Łukaszu, a potem Monika Wal Czuję jako antropolożka. Ja chciałem się też odnieść do tego budowania eksperckości, że chciałbym się spytać Państwa, czy ktoś tutaj na sali z Państwa kiedykolwiek został poproszony albo zgłosił się, żeby zostać biegłym sądowym? Nie. No. I to. Okej. Okay. Dobrze. Bo. Z tego, co się orientuję, na przykład kiedy był proces w Białymstoku o użycie swastyki biegły nie z naszej dyscypliny zaopiniował, że to jest induski symbol szczęścia, w związku z powyższym nie należy karać osób, które tą swastyką się posługiwały. Wydaje mi się, że to jest pewne pole do przynajmniej zaistnienia, może nie do zagospodarowania, ponieważ wiadomo, że ten pluralizm naukowy musi zostać w jakiś sposób zachowany, ale jeżeli to ma być pluralizm, to my powinniśmy też tam znaleźć miejsce dla nas. Jesteśmy ekspertami, albo nie jesteśmy, ale w każdym razie zajmujemy się zgłębianiem pewnych mechanizmów społeczno-kulturowych i możemy w tej roli występować na równych prawach z reprezentantami innych dyscyplin, którzy są do tego proszeni. I tutaj jest właśnie jeszcze kwestia tego, skąd, że tak powiem, Kultura publiczna ma mieć o nas informacje. Skąd mają wiedzieć, że w ogóle jest taka dyscyplina jak antropologia, która się zajmuje takimi rzeczami, skoro y, na poziomie edukacji szkolnej i y, szkolnictwa średniego i często też na poziomie y, szkolnictwa akademickiego, w ogóle nie mówi się o tym, że jest taka dyscyplina jak antropologia. Ludzie kończący maturę bardzo często idą na takie studia, o których wiedzą, że takie kierunki istnieją. Czyli takie, jakie były przedmioty w szkole, ewentualnie takie, o jakich była wzmianka w szkołach. I pytanie, w jaki sposób my możemy, oprócz takiej drogi, o której mówił Bartek, znaleźć drogę do umysłów społeczeństwa. Na to pytanie na pewno odpowie Monika Ber, która jako kolejna zgłosiła. Ja jednak, tak, ja w ogóle teraz powiem, że teraz mówię jako Monika Ber, mimo, że nadal jestem zatrudniona w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja generalnie się w ogóle chciałam odnieść do tego pytania, które tam w którymś momencie było wyświetlone, czy antropologia ma się angażować, tak? Więc ja myślę, że to w ogóle... Nie jest jednak pytanie, na które należy odpowiedzieć, bo antropologia jest zawsze zaangażowana i ja myślę, że tutaj w taki czy inny sposób i że to jest oczywiste. Natomiast ja myślę, że my musimy więcej myśleć na temat, na temat tego, w jaki sposób my się angażujemy. I ja myślę, że zaangażowanie jest jak najbardziej na miejscu w momencie, kiedy to jest takie zaangażowanie, które myśli. I, czyli to jest takie zaangażowanie, które przechodzi już przez ten etap strategicznego esencjalizmu, o którym mówiła przed chwilą Natalia i jednak jest takie bardziej dekonstruktywistyczne. Ja chciałam to pokazać na przykładzie projektu, którego, o którym wspominałam w pierwszej części, projektu Diversity, który my realizujemy we Wrocławiu i który... Ma służyć przeciwdziałaniu homofobii i transfobii, no między innymi właśnie w naszym mieście. To jest projekt sponsorowany częściowo przez Komisję Europejską. I to jest taki projekt, który jest osadzony w takim mainstreamowym nurcie polityki LGBT, czyli to jest taki typ projektu aktywistycznego, który zakłada, że są, jest taka grupa społeczna jak tak zwane mniejszości seksualne, prawa tych mniejszości są łamane i w związku z tym my teraz musimy przeciwdziałać tej sytuacji. Ja jak gdyby w ogóle się jak najbardziej zgadzam z, z, tym, z, z, z tym przekonaniem, że oczywiście jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy łamane są prawa pewnej grupy obywateli, to to jest złe i trzeba coś z tym zrobić. Natomiast ja też w świetle materiału, które myśmy zebrali prowadząc badania we Wrocławiu w ramach tego projektu, mam takie nieodparte wrażenie, że osoby, których ten taki no, pozytywny projekt, tak, zorientowany aktywistyczny miał dotyczyć, w ogóle się nie odnajdują w języku, w jakim ten projekt jest skonstruowany. I teraz jak ja widzę w tym kontekście rolę nas jako antropolożek, tak, samych antropolożek, które w tym które w tym projekcie, w tym projekcie pracują. <śmiech> to znaczy ja myślę, że rola takiej no, zaangażowanej etnografii w tym momencie nie polega na tym, tak jak wynikałoby z takiego oficjalnej formy tego projektu, żeby właśnie zbadać, jakie są praktyki homofobiczne i transfobiczne we, we, we Wrocławiu i potem stworzyć te dobre praktyki, które temu będą zapobiegać, tylko raczej, żeby właśnie pokazać, że jeżeli rozmawiamy z ludźmi w terenie, to oni jak gdyby niekoniecznie chcą konstruować swoje obywatelstwo w tych terminach, w których to jest z góry narzucone przez projekt. Czyli tutaj ta etnografia ona raczej nie służy tylko opisowi, tylko służy temu, żeby pokazać w jaki sposób problematyczne są kwestie związane z politycznością, z obywatelstwem. Żeby pokazać, że te cele, którymi antropologia może się zajmować, one mogą bardzo często przyjmować formę takiego kwestionowania tych samych kategorii, którymi etnografia się właśnie w danym momencie zajmuje. I w tym momencie myślę, że właśnie taka hybrydyczność, która pojawia się w tym projekcie, kiedy się okazuje, że to obywatelstwo jest negocjowane i konstruowane przez te osoby, z którymi pracujemy na bardzo wiele różnych sposobów to w którymś momencie może się okazać, że to nie jest tak naprawdę problem, że jest jakieś założenie polityczne realizowane w ramach projektu i teraz ludzie jak gdyby nie do końca się w tym projekcie odnajdują, ale żeby właśnie spowodować takie spojrzenie bardziej w głąb, czyli pokazać, że okej, okay, te kategorie aktywistyczne, takie no nastawione na zmianę społeczną, one nie do końca się sprawdzają w praktyce na przykład we Wrocławiu, ale jak my możemy teraz tą zmianę przeprowadzić, dostosowując się do tego, co my odnajdujemy prowadząc badania etnograficzne, czyli te różne inne typy obywatelskości, które w tych naszych badaniach się wyłaniają. Czyli tutaj ta etnografia staje się taką przestrzenią pracowania różnicą i problematyzowania różnych założeń, które się pojawiają w takich no, różnych projektach aktywistycznych zorientowanych na zmianę społeczną w ramach takiego paradygmatu praw obywatelskich. I to było w bardzo dużym skrócie, co ja chciałam powiedzieć. Teraz. Mikrofon do sąsiadów. Marek Pawlak. Tak, Marek Pawlak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Kraków. Ja w nawiązaniu do Natalii i do Moniki, znaczy zastanawiam się, bo cały czas używamy właśnie tutaj takiego określenia, jak różnica i różnorodność, przed chwilą powiedzieć, pracowanie różnicą. Tylko ja się boję, że też może dochodzić do fetyszyzacji tej różnicy. I to jest to, co, co Łukasz wspomniał na początku, że my... Yy, za mało myślimy o podobieństwie, tak? za dużo myślimy o różnicy i w przypadku pracowania różnicy, o której ty mówisz, ja się boję, że, ta, że znowu różnica będzie konkluzją, tak? a uważam, że w przypadku zaangażowania publicznego, komentow no dobrze. komentowania przez nas yy, różnych kwestii w dyskursie publicznym, to różnica powinna być punktem wyjścia. To jest przesłanka do tego, żebyśmy mogli coś więcej powiedzieć. Nie? I, no bo w, w przeciwnym razie my traktujemy ludzi, tak naprawdę, którzy gdzieś tam nas słuchają, jako tych, którzy nie wiedzą o tym, że świat jest różnorodny. A przecież oni wiedzą o tym. No przecież, nie wiem, mają telewizję, mają internet. I teraz naszym zadaniem jest pokazać, jak ta różnica działa. Tak, znaczy jak jak ona, jak te mechanizmy różnicy działają. Ale niekoniecznie tylko pracować z tą różnicą i wskazywać na nią jako konkluzję wypowiedzi. Dziękuję. A Agnieszka Minkowska zgłaszała się na głos. Dobra, to ja może tutaj jako talorza szyderców. A, mapet, tak, jest. Antropolożka, wyjściowo obecnie mam nadzieję praktyk, mój pracodawca to, uwaga, Związek Zawodowy, ale mam też pełnomocnictwo tej Komisji Głównej Krajowej do spraw warunków pracy, ale dzisiaj jestem na połowę służbową. Ja myślę, że jako antropolodzy jesteśmy ekspertami od dylematów, wszystkie środowiska takie dylematy lubią i mamy w tej chwili na pewno jakąś polaryzację w społeczeństwie, to już jakby jest dla mnie stan za no Z moich obserwacji uczestniczących w tym środowisku dosyć prawicowym wiem, że to już jest dosyć zaawansowane stadium, ale mamy precedens nasycenia etnologów w rządzie w tej chwili chyba bezprecedensowy i myślę, że to nie wiem na ile może to napawać optymizmem lub nie, to był tutaj już chyba te środowiska naukowe będą najlepiej wiedzieć, bo ja nie jestem na bieżąco, ale... Na pewno nauki stosowane to jest jeszcze jakiś taki problem u nas i ta praca o podstaw, tu kolega wie, że jest możliwa w obrębie dotychczasowych narzędzi, jakie mamy w demokracji. Jest wiele ścieżek, gdzie my możemy, że tak powiem, na tym rynku zaistnieć i bardziej odważnie tą swoją specyfikę sprzedawać, bądź oferować, bądź wytwarzać w społeczeństwie tak zwaną... Gotowość poznawczą, jak to mówił w tej pamięci profesor Czesław Robotycki, która nie każdemu jest dana. I ta gotowość poznawcza to myślę jest ten, ten element, który my możemy zaszczepiać i tutaj na tej podstawie budować jakąś taką dojrzałość później już tej demokracji naszej tutaj. I, i, I te ścieżki edukacyjne, które są dostępne na poziomie szkół podstawowych, uważam, że to jest w tej chwili jakaś jedna z podstawowych naszych priorytetów. Powinna być praca u podstaw. Wracać do takich założeń, może dziewiętnastowiecznych, ale tutaj ta etnografia, mam nadzieję, że się tutaj Państwo zgodzą, że to jest no, w tej chwili jakiś taki istotny element, że, że, że, że brakuje nam tego przełożenia. Zaczynamy jako nauki takie społeczne być wyizolowani, tak? jesteśmy we własnym środowisku, zgadzamy się ze sobą, wszyscy widzimy pewne problemy, natomiast opisujemy już te środowiska prawicowe w kategoriach my, oni. Tak? I, i, I brakuje... Mam nadzieję, że też jakieś konsultacji wokół w tej chwili ustawy o szkolnictwie wyższym, która jest jak wiem rozgrzebana i różne środowiska nad nią pracują na, na zastanowienie się głębiej nad pewnymi mechanizmami, jeżeli na przykład punktacja tak w systemie tutaj akademickim będzie jakoś tam być może nakierowana na preferowanie pewnych programów społecznie zaangażowanych czy Jakieś pożenienie takich środków unijnych, które są realizowane w ramach na przykład samorządów, tak? jakichś instytucji kulturowych, lokalnych, które nie zawsze są odpowiednio spożytkowane. To znaczy są zrealizowane, natomiast na pewno można by było więcej jakichś takich dobrych praktyk tam zastosować i z naszej dziedziny tych, tych, tej wiedzy tam zastosować. I myślę, że to środowisko etnologiczne jakoś tak jak do żaby. Za, za, za cały czas za dużo polemiki takich, takich jakichś tam dylematów, natomiast za mało moim zdaniem akcji. To tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Wracamy do listy w takim razie. Na razie yy, to teraz Tomek Kosiek, tak? I Arek Jał Jałowicki. To ja zacznę w takim razie. Nie wiemy jak widać, nikogo. Możecie razem występować. <głosy> jak te pet. E, w każdym razie e, nazywam się Tomasz Kosiek. Reprezentuję Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale również e, świeżą, nową sekcję ukrainoznawczą e, przy e, PTL-u. I tak w, jakby w tej tematyce naszej sekcji kilka takich obrazków typu rekonstrukcja e, spalenia polskiej wioski w Radymnie, odwołanie koncertu ukraińskiego zespołu Perkalaba, atak na procesję grekokatolicką w Przemyślu, spalenie flagi ukraińskiej 11 listopada, stosunkowo niedawno. A ja będę kontynuował to, co Tomek mówił. Tomek wymienił przykłady, a ja chcę powiedzieć o skutku tych, tych, tych, tych rzeczy. Niedawno rozmawiałem z taką moją znajomą, może nie podam nazwiska, bo to jest nieważne, jest to Ukrainka, Polka w sensie obywatelstwa, urodzenia i tak dalej, antropolożka, pani doktorka, osoba, którą do tej pory miałem za takiego, może to nie jest do końca ładne słowo, ale za takiego pistoleta, tak? Osoby odważnej, niebojącej się jasno i, i, i radykalnie wyrażać swojego zdania ale jest ona też Ukrainką i od jakiegoś czasu, i to mogę dokładnie powiedzieć, to jest jesień tego roku, zauważyłem, jak ona zaczyna tonować swoje zdania o tym, co się dzieje w Polsce, o, o swojej grupie etnicznej. Kiedyś była bardzo radykalna, często się z nią nie zgadzałem, z jej ocenami, natomiast teraz waży słowa. Ja myślę, że to jest właśnie skutek tego wszystkiego. To jest ta, to coś, co widać między zdaniami, albo nawet nawet, nawet nie między zdaniami, ale gdzieś w powietrzu. Część Ukraińców w Polsce, na przykład, na przykład Piotr Tyma, szef Związku Ukraińców w Polsce, także zaczął od jakiegoś czasu tonować swoje zdania. Jak jest przyparty do muru i pyta się go, czy to było ludobójstwo, czy nie, zaczyna kluczyć, boi się mówić. To jest skutek właśnie tego typu akcji. A dlaczego w ogóle o tym mówimy? Bo ja myślę, że właśnie my, ludzie, którzy się na tym znają, ja akurat jestem muzelnikiem, więc nie mam bezpośredniego wpływu na edukację. Znaczy mam, ale to już... Trochę jest jakby inna sprawa, musimy o tym po prostu mówić i podawać przykłady do znudzenia, wymieniać je, trochę nawet tak jak, jak na sucho, tak, to, to, to, wtedy, wtedy, wtedy i cały czas mówić o tym, ponieważ w społeczeństwie jest, taka, jest takie, takie myślenie, że, że to jest margines, że tego nie ma. Natomiast my, y, nie przeceniajmy się, nasz głos nie wstrząśnie opinią publiczną, ani polityczną. Natomiast mamy prawo jako fachowcy mówić o tych przykładach i wymieniać je, że i konkretnie zawsze co się dzieje, kto i tak dalej. I im więcej będziemy mówić o tym y, ludziom, tym wydaje mi się, że będzie, y, no przynajmniej mamy szansę przebić się do opinii publicznej. Dziękujemy. Dziękujemy. Chyba w tym samym temacie y, pan Zbigniew Jasiewicz. Raz pierwszy, tak powiedziałem. Włączam się tutaj do tej dyskusji w tym właśnie miejscu ze względu na problematykę ukraińską, ale jeszcze przed tym jedna taka ogólna uwaga, mianowicie ogromnym, ogromnie mnie cieszy, że bardzo często mówimy nie o państwie i rządzie, ale mówimy o społeczeństwie. Bo to chyba jest dla nas najważniejsze, jesteśmy, jesteśmy specjalistami z zakresu społeczeństwa i kultury i traktujemy państwo jako emanację społeczeństwa. Dla mnie państwo było ogromnie ważne i pozostaje ogromnie ważne i nie pozwolę sobie państwo odebrać, chociażby ze względu na moje doświadczenie okupacyjne, mnie jako dziecku brakowało właśnie państwa sprawy ukraińskie. Cieszę się, że tutaj ta problematyka Ukraińców i Ukrainek wynikła w tym miejscu, dlatego, że myśląc o uchodźcach, mamy na myśli głównie bliski wschód. Oczywiście Ukraińcy nie są uchodźcami, są migrantami, ale są tak bliskim wschodem, że Wiele z tego wschodu pozostaje w nas samych. My także po części jesteśmy wschodem. Bardzo mnie zabolały dwa wydarzenia z tego roku, mianowicie uchwała o ludobójstwie popełnionym na ludności polskiej na Wołyniu, podjęta chyba w lipcu tego roku, o ile pamiętam dziesięciu, posłów było, było przeciwko, kilku się wstrzymało i kilku wyszło z sali, a więc ogromna większość posłów głosowała za przyjęciem tej uchwały, która oczywiście obarczona jest pewnymi tam ograniczeniami, które miały ją trochę tłumaczyć. Druga sprawa to film Wołyń. Jeden z dziennikarzy napisał, że po wyjściu z tego kina szuka się Ukraińca, żeby mu zrobić jakąś wątpliwą przyjemność. Dlaczego uznaję te dwa wydarzenia za szkodliwe i niepotrzebne? Po pierwsze, prowadzą do jakiegoś uogólnienia. Przenoszą winę z jednej grupy na która jest częścią jakiejś całości na, całą, na, na całość. Po drugie, pojawiły się w momencie bardzo trudnym dla państwa. Jest to oczywiście czynnik polityczny, ale chyba, chyba także ważny. Przy czym trzeba powiedzieć, że państwo polskie jak gdyby pozostaje w pewnym dystansie do obydwu tych wydarzeń. I trzeci powód. Mianowicie w tych wydarzeniach nie ma dostatecznego tłumaczenia przyczyn tej nienawiści, która wytworzyła się między Polakami a Lachami, między Lachami a, i Mazurami, ale Mazurzy to, to chłopska ludność, Polska i Ukraińcami. Ostatnio zajmuję się materiałami Kolberga, i w tych materiałach, w jednym z tomów pokucia pojawia się informacja, którą śledzimy razem z panem Markiem Jałowickim. Mianowicie prawosławne cerkwie były oddawane w arendę. Oddawał w arendę polski szlachcic. Arendarzem był oczywiście Żyd Zelman i na tej podstawie wytworzyła się cała obrzędowość w okresie wielkanocnym wokół, wokół cerkwi ludzie tańczą, skaczą. O, Zelman jedzie, otworzy cerkiew. Nie jestem pewien, czy ten obrzęd zrodził się na podstawie rzeczywiście faktu historycznego. Profesor Fazbier na przykład mówił, że to jest niemożliwe. Ja uważam, że jest to. Możliwe, ale zapewne był to fakt jednostkowy, miejmy nadzieję, który przekształcił się w obrzędowość. I tutaj to wielostronne, o czym także polscy pisarze piszą, upokorzenie wielowiekowe, bo przecież myśmy byli siłą kulturową i polityczną dominującą na tym terenie, wytworzyło to Nienawiść. O znaczeniu tego upokorzenia mówię także jako ktoś, kto doświadczył tego upokorzenia. Byłem, żyłem w mieście e, tutaj pobliskim Szamotułach w czasie okupacji. Nie byłem mieszkańcem, bo mieszkaniec to brzmi dumnie. Żyłem i no oczywiście taką prawie praktyką codzienną była ucieczka przed bandą Hitler Jugend, która sobie robiła zabawy polując na polskie dzieci. Ja na ogół dobrze biegałem i, i, i potrafiłem uciec, ale kiedyś się zagapiłem i, i to jest dla mnie także ważne, dziewczyna może 15-letnia uderzyła mnie w twarz, zepchnęła schodnika i zrzuciła czapkę, bo gdzie Gdzieniegdzie były, były tutaj zarządzenia w Artegał czy w że Polak, który mija Niemco, powinien zejść z chodnika, zdjąć czapkę. Tu jest sprawa traumy. Trauma w, w opiniach wielu, także psychologów, wymaga zadośćuczynienia wskazania, winnych, ukarania winnych i tym się kierowali chyba, chyba hmm, ci, którzy głosowali za uchwałą w Sejmie i być może twórcy hmm, filmu. Moim zdaniem nie jest to konieczne. Są, jest wiele innych sposobów zadośćuczynienia i hmm, przekroczenia, przeciwdziałania y, y, traumie. Tutaj te dwa wydarzenia, o których mówię, tu, tu nawiązuję do wypowiedzi kolegów, są ogromnie bolesne dla Ukraińców, polskich obywateli i tego prawie miliona tak pożytecznych dla nas migrantów zarobkowych. Jedna ze znajomych studentek powiedziała mi, że... że w trakcie pracy, w jednej surtowni, tutaj pod Poznaniem, jej koleżanka Ukrainka odmówiła pakowania hmm, paczek z materiałami i albumami, ze zdjęciami z filmu Wołyń. Mądry szef przesunął ją do działu zabawek. I tutaj pojawia się coś, co jest bardzo bardzo optymistycznego mianowicie praktyka społeczna mianowicie mamy możliwość spotykania wielu Ukraińców wiemy że można z nimi rozmawiać że mamy wiele punktów wspólnych z nimi i to buduje buduje konieczność możliwość porozumienia oczywiście my z naszą wiedzą i historyczną, i taką właśnie szerzej antropologiczną możemy w tym pomóc. Oczywiście nasza wiedza nie jest jedyną wiedzą. E, e, taką wiedzą dysponują także inne dyscypliny. Istnieje wiedza potoczna. E, my mamy możliwość empirycznego sprawdzania tej wiedzy. Także także mediacji, ale do pewnych granic. To ta nasza próba dojścia do jakiejś pośredniej wiedzy musi mieć pewne granice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak pani zgłaszała się do głosu, proszę. Dziękuję bardzo. Agnieszka Pasieka. Gdy zgłaszałam się na zjazd, Michał Buchowski napisał mi w mailu, że cieszę się, że przyjadę i że twoja uczelnia dała na mnie złego prezydenta. Więc jak rozumiem reprezentuję dzisiaj Uniwersytet Jagielloński, gdzie pisałam pracę magisterską, ale aktualnie pracuję na Uniwersytecie w Wiedniu, co jest ważne, ponieważ chciałabym się troszeczkę odnieść do doświadczeń austriackich, ale chciałam najpierw... Rozpocząć. Bardzo podziękować Panom za przypomnienie o sytuacji Ukraińców i w tej sprawie się odnieść, dodać tutaj komentarz na temat doda, dodać wspomnieć jeszcze o dwóch przypadkach, ponieważ Piotr Tyma referował aktualną sytuację Ukraińców w Polsce Komisji Mniejszości, to był w, Komisji Wspólnej rządu. I to było zresztą relacjowane w Gazecie Wyborczej. Jedna z posłanek po wysłuchaniu jego skarg powiedziała mu, że Ukraińcy powinni być wdzięczni, że w ogóle mogą w Polsce mieszkać i że tej wdzięczności ze strony mniejszości nigdy nie było i nie ma. Jest ta długa tutaj historyczna narracja przypomniana. A po drugie, w momencie, gdy odwoływano, drugie przypadek, gdy odwoływano, gdy, gdy Ukraińcy sprzeciwili się temu zakazowi jednej, zakazowi jednej z demonstracji, w Przemyślu, Policja w Przemyślu powiedziała, że państwo nie jest w stanie ich obronić. Co jeżeli pomyślimy o klasycznej weberowskiej definicji państwa monopolu na przemoc, jest to dość paradoksalne, że państwo polskie dzisiaj twierdzi, że nie jest w stanie obronić grupy manifestujących obywateli Polski przed ja zakładam, innymi obywatelami, ponieważ zakładano protest grup narodowych. Więc myślę, że to jest bardzo ważne i chciałabym te dwa przykłady połączyć z wnioskiem Michała Kowalskiego, za który jestem bardzo wdzięczna. Myślę, że ta korekta manifestu przedstawiona w środowisko warszawskie jest bardzo ważna. I do tej kwestii apolityczności się odnieść, ponieważ tak jak zrozumiałam wniosek Michała, ten nacisk na, na apolityczność połączona z promowaniem pewnych dobrych praktyk, czyli Mówienie o rzeczach, którym się sprzeciwiamy i o rzeczach, które robimy jako antropologowie bez względu na to, kto jest u władzy, o pewnych stałych rzeczach, które, czyli obrona ludzi bez względu na to, kto jest dzisiaj, to co robilibyśmy zawsze, bez względu na to, czy rządzi PO, SLD czy PiS. I tak przynajmniej zrozumiałam ten manifest apolityczności, podkreślanie, że zawsze byliśmy przeciwko pewnym rzeczom, ale też, bo podkreślałeś to, za czym, za czym jesteśmy, pewne praktyki dobre, które które są dla nas ważne i też pokazywanie, mówienie o konkretnych wydarzeniach jako przykładach tego, na co nie powinno być miejsca. Tak jak właśnie to, że obywatele polscy bez, ze względu, na, bez względu na ich pochodzenie zasługują na szacunek i obronę. Druga rzecz, do której chciałabym się odnieść, chciałam podziękować Łukaszowi i Natalii za to, że trochę nas takiego samozadowolenia antropologicznego zwrócili uwagę na, na pewną problematyczną... Bo mnie się wydaje, że to nie chodzi tylko o dziedzictwo dyscypliny, o to, że jej początki były inne. Nawet dzisiaj, nawet jeżeli nie mówimy o kulturze w liczbie pojedynczej, ale w liczbie mnogiej, gdzieś ten duch taki tych esenc es esencjonalizmu się ciągle unosi, wydaje mi się. I to pojęcie, bez względu na to, czy mówimy o kulturze czy o kulturach, ciągle ich wizja jako pewnych stałych całości. To, co Natalia bardzo trafnie powiedziała, dlaczego ciągle mówimy o zróżnicowaniu zamiast podkreślać raczej polityczne mechanizmy, tak, um, które yy, podtrzymują tak naprawdę to zróżnicowanie. Wydaje mi się, że też to, że gdy myślimy, bo tutaj w manifestie jest powiedziane, że mamy rzetelną wiedzę na temat kultury, zastanawiam się, czy też krytyczne przyjrzenie się temu, co robimy, jak używamy pojęcia kultury, jak używamy pojęcia wielokulturowości, co było bardzo widoczne w dzisiejszej porannej debacie, gdy usłyszeliśmy między innymi o w wielokulturowej Polsce, o której pisze Olga Tukarczuk. Wydaje mi się, że to nie jest coś, czym Olga Tukarczuk by się zdziwiła, ponieważ jest to wręcz pewien anachronizm. Polski wielokulturowej można powiedzieć, że nigdy nie było. Była wielonarodowościowa, wieloetniczna, dostosowanie pewnych kategorii w dość nieadekwatny sposób. Dlatego zastanówmy się nad tym, jak to, jak my używamy pojęcia kultury, wielokulturowości, zróżnicowania, też wpływa na to, że pewne grupy w języku potocznym zaczynają się dzisiaj posługiwać. Skąd to się bierze, że, że ktoś mówi, no nie, no nie możemy go zrozumieć, bo on jest przedstawicielem innej kultury. To przeniknęło też z naszego języka i może powinniśmy większą odpowiedzialność za te pojęcia brać. I wydaje mi się, że i tutaj trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, która wiąże się z tym właśnie, z, z tą dokładnością, z tą precyzją i mówiąc o pewnych praktykach chciałabym poruszyć jeszcze wątek edukacji i podzielić się pewnym osobistym doświadczeniem. W zeszłym semestrze na Uniwersytecie Wiedeńskim prowadziłam zajęcia, w których brał udział rzecznik najaktywniejszej, aktualnie skrajnie prawicowej młodzieżówki w Austrii. Część studentów, gdy dowiedziała się o tym, kim on jest, ja również przepraszam, że stoję tyłem, ale nie mam innego wyjścia. Część studentów na wieść o tym, kim jest ta osoba odmówiła brania udziału w tych zajęciach i zażądała, abym tego studenta wyrzuciła zajęć, mówiąc, że nie ma miejsca na takie poglądy. Ja odmówiłam, w, w rezultacie rzecznik skrajnie prawie całej młodzieżówki został, część studentów zrezygnowała i mówię to w związku do tego, że dzisiaj również w tej porannej dyskusji pojawiało się parę razy, to jest oczywiście parafraza, teraz pojawiało się takie stwierdzenie, musimy ich edukować. Prawda? Wydaje mi się, że, że naszym zadaniem jest inne. Musimy edukować wszystkich i stworzyć takie pole, e aby, aby ludzie o różnych poglądach, to nie chodzi o pewne kompromisy, chodzi o to, jak przedstawiać tę wiedzę, aby ci studenci o różnych poglądach mogli się znaleźć. Nie oszukujmy się, wśród, wśród grup e, nacjonalistów narodowych jest bardzo wielu absolwentów etnologii histori historii, którzy wykorzystują również narzędzia, które, których ich do dostarczamy do promocji e, swoich poglądów. Dlatego Większa odpowiedzialność wydaje mi się za pojęcia, za to, jak uczymy, za to również, że nie wykluczamy my sami ucząc, to mi się wydaje bardzo ważne. I wydaje mi się, że ciekawym przykładem jest tutaj też zjazd historyków, o którym była mowa, ponieważ um, rozmawiałam z, z jedną osobą, która jest inicjatorem tego e, z, zjazdu i on powiedział, że a u was, u antropologów powiedział, że też nasz zjazd się odbywa, u was tu żadnej debaty nie będzie, bo jest taka zgodność a oni z góry zakładając to środowisko takie, powiedzmy, liberalne historyków, które ten gaz organizuje, z góry wystosowało zaproszenie do historyków, którzy, których no, zdefiniowali jako, jako historyków prawicowych, oczekując, żeby nie przyszli. I tam jest od razu zaplanowana dyskusja. Starają się stworzyć przestrzeń dla, dla, dla dialogów, wierząc, że to jest jedyna szansa na to, że, że to jest po prostu dzisiaj E, dzisiaj konieczne, więc wydaje mi się, że warto również to jako wziąć pod uwagę. Dziękuję. <kluczy> <kluczy> Najpierw zgłaszał się Mariusz Filip. Ja chciałbym powiedzieć tylko dwa słowa. Etnologia Poznań, ale ja także y, przez kilka lat prowadziłem badania terenowe, obserwacja uczestnicząca jawna wśród środowiska radykalnej prawicy, rasistowskich, neopagan. I chciałbym skorzystać z tego głosu Agnieszki yy, przez chwilą i nawiązać do w zasadzie pierwszej wypowiedzi Marcina Lubasia, bo te słowa yy, yy, rasici to są ludzi, ludzie pozbawieni empatii, one wciąż mi dźwięczą tutaj w głowie, tak jak siedzę na, koncie, na końcu. I myślę sobie, że takiego rodzaju twierdzenie to jest twierdzenie ewidentnie ideologiczne. Alternatywą takiego twierdzenia byłoby twierdzenie, rasiści to osoby o najwyższym stopniu empatii, jakich możemy sobie wyobrazić. To byłoby w zasadzie ich twierdzenie. Empatia wobec członków określonego narodu, Najbardziej jak to tylko możemy sobie po prostu wyobrazić. Nacjonalizm i rasizm, no, doprowadzone do kwadratu albo i do sześcianu. Myślę sobie, że twierdzenie naukowe, antropologiczne, które tutaj powinno paść, powinno brzmieć, że rasiści to osoby obdarzone empatią, tylko i wyłącznie w stosunku do niektórych osób, grup ludzkich, albo odwrotnie, że są to ludzie, którzy są pozbawieni empatii, tylko i wyłącznie wobec określonych środowisk, grup, osób, jednostek. To tyle, dziękuję. Dziękujemy. Szanowny panie, no nie ma, znaczy rasizm jest generalnie rasizmem zawsze wobec jakiejś grupy, nie, nie jest to rasizm wobec wszystkich możliwych grup, znaczy ra, rasizm zawsze ma jakiegoś, jakiegoś przeciwnika, więc Uważam, że e, oczywiście rasistą się jest na przykład, nie wiem, człowiek e, zdrowy może pogardzać człowiekiem chorym. To też jest forma rasizmu. Nie jest to rasizm, e, to nie znaczy, że ten człowiek pogardza e, Azjatami czy Afrykańczyk, Afrykańczykami. A zatem rasizmy są różne e, i e, to, co jest właśnie rzeczą charakterystyczną dla rasizmu, to jest to, że od, rasiści odmawiają prawa do bycia człowiekiem, czy uważają, że, że inni ludzie są e, ludźmi gorszego, gorszego sortu, czy gorsi gatunkowo, a w dużej mierze opiera się to właśnie na odmowie rozumienia tej konkretnej kategorii, którą raści danego, danego rodzaju uznają za gorszą, niegodną dyskusji, niegodną tego, żeby się z nimi porozumieć. To tyle. Jeśli mogę, to niestety słowo sprzeciwu, empiryczne, ta pani, ja ją kocham, bo ona jest biała i jest po prostu najlepsza, wcale nie jest gorsza, jej wcale nie nienawidzę, jest absolutnie doskonała. I to jest rasizm. Rasizm to nie tylko jest wytykanie tego, co jest złe, ale także tego, co jest piękne, dobre i doskonałe. W oparciu o te same kryteria, w oparciu o których pokazujemy to, co jest złe i najgorsze, nie można być tylko rasistą, jakby w jedną stronę, pokazywać tylko złych, bo no wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe. Nie da się rozerwać dobrego od złego w rasizmie. Po prostu. Agnieszka Pasieka powinna być usatysfakcjonowana, bo antropolodzy też się potrafią różnić. A czy pani Kaniewska podtrzymuje chęć zabrania głosu, to bardzo proszę. Proszę Państwa, no mija już jakiś czas naszych dyskusji. Ja przyjechałam na to dzisiejsze spotkanie z nadzieją na to, że nie tylko upewnię się w przekonaniu, że wszyscy się ze sobą zgadzam, zgadzamy co do jakichś pryncypiów, ale że będzie z tego spotkania wynikało coś, tak powiem konkretnego, choć nie mogę powiedzieć, że podpisanie manifestu nie jest y, konkretną y, y, czynnością. Ale chciałabym y, zadać y, y, Państwu y, pytanie, bo sama na nie szukam odpowiedzi. Co w takim stanie rzeczy mamy robić i czy z tych naszych y, y, wypowiedzi dzisiejszych i przedpołudniowych, i teraz, teraz padających, wynika coś, co by nakreślało jakieś konkretne zadania, które byłyby stały przed środowiskiem antropologii w Polsce dzisiaj. No i powiedziałabym tak, że pojawia się tutaj kilka wątków, które ten kierunek działania, bo ja bym chciała, żeby z tego coś wynikało. Coś dobrego, nie tylko w sensie intelektualnym, ale w sensie takim właśnie praktycznym. Takim, które, żeby wynikało coś, co by miało wartość w praktyce społecznej dającą się zaobserwować. I tutaj chcę nawiązać do tych głosów, które padły z loży, bo y, uważam, y, że one wniosły y, coś właśnie nowego, ale konkretnego, y, co bardzo, y, co bardzo y, cenię. I wśród tych głosów, y, znaczy i w tych głosach padły takie sformułowania, które może dają właśnie trop y, tej drodze, którą myślę, powinniśmy, powinniśmy jakoś no znaleźć ją najpierw, tak, aby potem nią stąpać. Tutaj pani mówiła, i to jest, rozumiem, głos praktyka przede wszystkim, a nie akademika. Pani mówiła tutaj o pracy u podstaw. Zobaczcie Państwo, że w dzisiejszych czasach nawet... Istnieje konieczność, bym powiedziała, bo my innych słów na to nie znajdujemy. Istnieje konieczność do powrotu do słownika nawet, do słownika, już nie mówię o treściach, ale do słownika, którym mówiono w zupełnie innych ciężkich czasach, ale ciężkich. I mam jeszcze, i pada tutaj, padało też z ust wielu państwa, padały słowa, postulujące jakąś naszą, antropologów, interwencję w sprawach edukacji. I ja myślę szeroko tutaj o edukacji, myślę nie tylko w takim znaczeniu, że to warto by było do szkół wprowadzać antropologię bądź jakieś, prawda, zagadnienia, w których antropolog jest ekspertem, ale myślę o edukacji społecznej w takim jak najszerszym, jak najszerszym sensie, bo uważam, tego nie dopowiedziałam swojej popołudniowej wypowiedzi, ale wzięłam sobie do serca to, że mam zamknąć tę wypowiedź w trzech minutach. No więc i tak uważam, że to cyrkowa była sztuka, ale chcę powiedzieć, że to, o czym tutaj Państwo dzisiaj dyskutowaliście, nawet przed momentem, to jest kwestia no właśnie, nie tylko nie tylko sposobu myślenia osób niewykształconych. Elity w Polsce i osoby wykształcone myślą tak, jak Dzisiaj cały czas mówimy, że myśleć nie, nie można. I poruszyła mnie wypowiedź, wypowiedź, czy wypowiedzi kilku osób. Michał fuknął na koleżankę, która pesymistycznie oceniła możliwości oddziaływania antropologów i antropologii w przestrzeni publicznej, kształtowanie na kształtowanie myślenia prawda, o społeczeństwie, o państwie, o kulturze, o drugim człowieku wreszcie. I ja ten pesymizm w pewnym zakresie podzielam. I chciałabym wyjechać z tego zjazdu yy, no, przekonana, że się mylę, że są jakieś możliwości, czy jakieś właśnie konkretne działania, które możemy i powinniśmy podjąć, żeby, no właśnie, ten pesymizm mój i pewnie wielu z Państwa jakoś, jakoś przekreślić. Żyjemy, proszę Państwa, w społeczeństwie, w którym to, co się pojawia w... Przestrzeni politycznej. Już zostawiam tutaj pytania o to, co jest polityczne, a, a co nie. Ale żyjemy w przestrzeni różnorodnych poglądów i, i postaw. I ma rację Pan, który mówi: szukajmy raczej tego, co jest, co łączy ludzi. Ja myślę, że to ten Pański postulat. I to oczekiwanie wobec badań antropologicznych jest bardzo trafne. Bo tutaj powrócę jednak do zasadniczych idei antropologii. Mimo tego, żeśmy badali różnice od początku dyscypliny, od początków dyscypliny, to jednak gdzieś w zamierzeniu było właśnie pokazanie i po to przypomniałam, tą ideę równości, czy jedności natury ludzkiej, bo gdzieś jednak w założeniu, prawda, czy w jakiejś takiej głębszej refleksji wydawało się ojcom założycielom, że jednak pokazujemy jedność prawda, ludzkiego świata, który, jak później Lewiszter powie, prawda, jest ogromnie zróżnicowany, ale gdzieś tam, Prawda? Te, te, nie wiem, zasadnicze jakieś, nie wiem, wątki, czy, czy jak to inaczej nazwać, jak to inaczej nazwać, są y, wspólne. Przepraszam, ja muszę zainterweniować, bo tutaj nam się zrobiła bardzo duża kolejka już głosów. możemy przekazać... Dobrze, To ja tylko może jeszcze sekundę na, y, na y, konkluzję. Otóż z tych głosów już kilka takich konkretnych działań się y, rysuje. Tu panowie mówiący o badaniach tej sekcji ukraińskiej, nazwijmy ją w skrócie, powiedzieli, że można by było prawda, sprawić, by z naszego środowiska wypływała taka informacja o rozmaitych, rozmaitych no, zdarzeniach, prawda, które, które jako antropolodzy powinniśmy wskazywać i, i je jakoś tłumaczyć, ale jeszcze jedna uwaga. Tłumaczyć to znaczy nie tylko koncentrować się nad tym, co to jest dyskryminacja ale tak, i jak je, w jakich ona przejawach w przestrzeni publicznej się ujawnia, ale także i to mi się wydaje zadaniem antropologii. Mianowicie tłumaczyć, dlaczego ona się pojawiła koncentracja na tych wszystkich zjawiskach, które w manifestie wymieniliśmy, koncentracja badań antropologicznych nad tym nie wystarczy. Ja myślę, że tłumaczenie tych zjawisk to jest tłumaczenie ich przyczyn, czyli badaniami trzeba objąć przyczyny i zróbmy to. Dziękujemy. Waldek Kuligowski. Właściwie trochę, właściwie trochę a propos. Może na początek zacznę od tego, że jak myślałem o naszym zjeździe, to najbardziej obawiałem się jednego, że jest tyle tematów, tyle wątków i tyle spojrzeń na te tematy, że my nie zdążymy tutaj osiągnąć żadnego konsensusu i że w takim razie może warto powiedzieć o czymś innym. To znaczy, jeśli w pierwszej części, i tak się właściwie stało, opisywaliśmy i mapowaliśmy zjawisko dyskryminacji, to pewnie w liczbie mnogiej by trzeba to ująć, to w części drugiej powinniśmy się zastanowić, co po naszym zjeździe zostanie. I tu, i tu jestem dokładnie zgodny z, z Katarzyną Kaniowską. Co zostanie po tym, że wydatkowaliśmy tyle czasu, energii, pieniędzy, kupiliśmy bilety, przyjechaliśmy samochodami, co zostanie oprócz tego, że się jakoś tam autoerotycznie wzmocniliśmy, mówiąc jesteśmy prawymi obywatelami i odpowiedzialnymi członkami pewnej, pewnej wspólnoty. I mam taką sugestię, proszę Państwa, dużo czasu nam do końca nie pozostało, spróbujmy może spróbujmy zastanowić się co możemy, co możemy teraz wypracować, przedyskutować w takim wymiarze praktycznym. Rzeczy, które przychodzą mi od razu do głowy to takie myślenie w kategoriach sieciowych, już się okazało, że reprezentujemy różne organizacje, jedna z Pań mówiła o, tym, o tych praktykach antydyskryminacyjnych, że oni się tym zajmują od lat, ja tego nie wiedziałem. Sieciowość to synergia, tak? To mnóstwo, mnóstwo rzeczy robimy podobnych, a potem się okazuje, że, że się właściwie powtarzamy i, i, i zaczynamy coś od zera, co inni robią od bardzo dawna. Ale sieciowość to także pytanie, którego tutaj nie postawiliśmy, czy my z tą dyskryminacją będziemy nadal w naszym grajdołku tylko się zajmować, czy spróbujemy zaprosić socjologów, kulturoznawców, innych humanistów i zorganizować gigantyczny zjazd, a dlaczego by nie? Jeśli, jeśli rzeczywiście jesteśmy przekonani, że mamy do czynienia z jakimś poważnym, poważnym zjawiskiem. No i te rzeczy, które tutaj już pobrzmiewały w różnych, w różnych wypowiedziach, działania edukacyjne czy okołoedukacyjne, może też warto by się zastanowić, co możemy zrobić, stworzyć jakieś banki, bazy wiedzy antropologicznej do wykorzystania natychmiastowego, nawet przez nauczyciela, któremu jego Szkolny dyrektor mówi, że nie pozwoli na to, żeby przyszedł tam ktoś z nas, ale może sam nauczyciel w ramach jakiejkolwiek lekcji, jakiegokolwiek przedmiotu, który prowadzi, żeby mógł to, to zrobić. A może jest jeszcze coś, co wymagałoby trochę dłuższego, bardziej systemowego działania. To znaczy może moglibyśmy się przyjrzeć tej dyskryminacji w sposób taki monitorująco-interwencyjny. No, świetnie Łukasz zapytał, kto z nas brał udział w pracach, w pracach sądowych jako, jako ekspert. Etykietujemy się jako specjaliści, no spróbujmy rzeczywiście robić z tego, z tego użytek, więc taka moja sugestia, spróbujmy teraz, raz jeszcze powtarzam, czasu nie zostało dużo, zastanowić się co po tym zjeździe pozostanie poza, poza manifestem i rzecz ostatnia, mam e, takie narastające wrażenie, że ten zjazd pokazuje, że nam takich spotkań w ogóle brakuje, że nie ma takiej platformy i to może nie jest zbyt, e, zbyt sympatycznie, że spotykamy się z takiego powodu, ale w ogóle się spotykamy. Ja patrzę na Państwa, jedną trzecią rozpoznaję, jednej trzeciej w ogóle nie. E, a mam wrażenie, że mamy sobie naprawdę dużo do, do, do powiedzenia. E, tą jedną trzecią to czasem warto. poznaję, a czasem nie. E, że jest coś takiego jak suma doświadczeń, suma, suma pewnej mądrości, którą, którą reprezentujemy i którą może warto jeszcze, jeszcze wykorzystywać. No więc na, na samo zakończenie może nie powinno być tak, że to jest jedyny nadzwyczajny, nadzwyczajny zjazd. Dziękuję. Pani. Dużo mówców mało czasu, więc prosimy o jeszcze większą precyzję słowa. Szanowni Państwo, nazywam się Cilina Strzelecka jestem doktorantką na etno, etnologii we, we Wrocławiu i mam konkretną propozycję. Propozycja jest inspirowana projektem realizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Projekt się nazywał Rok Obrzydowy z Wikipedią. Polegał on na zbieraniu danych etnograficznych w badaniach terenowych, a następnie ich publikowanie za pomocą, za pomocą wikipedii i wydaje mi się, że dzięki temu projektowi uzmysłowiłam sobie, jak dużo kategorii antropologicznych i w ogóle wiedzy antropologicznej na wikipedii nie ma. W przeciwieństwie na przykład do wikipedii angielskiej, co jest mniej więcej oczywiste, w związku z czym no, jest to na pewno baza pewne narzędzie, do którego jest to pierwsze narzędzie, do którego sięgają młodzi ludzie czy studenci, żeby pozyskać informacje na jakiś temat. Więc nie dziwmy się, że ludzie nie wiedzą, czym jest antropologia kulturowa czy etnografia, jeżeli w tak podstawowym źródle wiedzy nie ma tego opisanego. Młodzi ludzie nie sięgną po słownik etnograficzny, żeby tę wiedzę sobie uzupełnić. Także każdy z nas jest specjalistą w jakiejś dziedzinie i mógłby tą wiedzę samodzielną właśnie za pomocą Wikipedii uzupełnić, ponieważ no, jest to urzędzie, do którego każdy ma dostęp i mechanizmy działania Wikipedii pozwalają też na w miarę obiektywne zawieranie informacji tam. To znaczy każda, każde zdanie, które jest jakąś opinią powinno zawierać przypis. Jeżeli tego przypisu nie ma, to edytorzy Wikipedii nie zatwierdzają takiej informacji. Yy, Także to tak w skrócie można by się nad tym rozwodzić, ale po prostu to jest mój taki postulat. Jeżeli się na czymś Państwo znają, to proszę to uzupełnić w Wikipedii. Dziękuję. Yy, koleżanka z tyłu, Agato, jeśli mogłabyś, przepraszam. Bo tutaj... Tkajmy sieci, piszmy Wikipedię, co dalej? Dzień dobry, ja się nazywam Irena Teleżyńska, jestem studentką czwartego roku Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Warszawie i chciałam się odnieść do wypowiedzi profesor Kaniowskiej, właśnie żeby zaproponować konkret. Bo jakby po pierwsze, tu ten pomysł w Wikipedii uważam, że jest świetny, jest naprawdę boski i to naprawdę zajmuje 5 minut zrobienie czegoś takiego, jeśli się na czym znamy. No może trochę dłużej, dobrze jeszcze młodym osobom może zajmuje to 5 minut. E, przepraszam, przepraszam, <śledzimy> przepraszam, o nie. ageism tak zwany, ale i to są jakby projekty z zakresu popularyzacji i tego oczywiście brakuje to, żeby antropologia wypłynęła na jakieś szerokie ramy społeczne i w ogóle była rozpoznawana jako dyscyplina, ale ja chciałam się odnieść do edukacji uważam, że tutaj głównie teraz będę apelować do grona akademików i wykładowców, żebyśmy, żeby państwo spojrzeli po prostu krytycznie na to, w jaki sposób uczą nas, trenują do zawodu antropologa, jaki jest program w ogóle studiów i to jest coś, co na przykład mogłoby być pozytywnym efektem tego zjazdu albo jakiegoś innego zjazdu. Również uniwersytet sam w sobie daje przestrzeń na przykład w postaci zajęć ogólnouniwersyteckich do tego, żeby antropologia jako dziedzina wychodziła do innych dyscyplin. Są zajęcia z antropologii na kulturoznawstwie, na socjologii i no nie wiem, na filozofii albo coś takiego i możemy tam po prostu... Mm, zawalczyć o tę przestrzeń, żeby te zajęcia były prowadzone przez y, pracowników katedry antropologii, a nie na przykład na orientalistyce na UW. Takie zajęcia są prowadzone przez y, osoby z katedry kulturoznawstwa i tam jest robiony po prostu folklor tylko i wyłącznie. I to też reprodukuje nas jako specjalistów właśnie od Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Walentynek, <śmiech> co tu już padało, a nie jako ludzi, którzy w ogóle mogą odpowiadać na problemy współczesnego świata. Dziękuję. Już troszkę może będzie, chyba tak było po kolei, Magda Zawczak, bardzo proszę. A potem balkon. Dziękuję bardzo. Ja no chciałam tylko y, przypomnieć tutaj już, y, y, y, y, wspomnianą już sprawę ośrodka Sintar, y, bo ona mi wyjątkowo leży na sercu i szczerze mówiąc y, przeważyła, y, jeśli chodzi o mój przyjazd tutaj. Ośrodek Sintar y, służył... Y, Dzieciom czeczeńskim z wczesnej fali migracji do, można powiedzieć, że do tego, żeby się poczuły dobrze w Polsce. One już znają Polski, chodzą do polskich szkół, no ale potrzebne im było takie miejsce, gdzie dowiadują się różnych rzeczy dotyczących języka, kultury. No i ośrodek Sintar niestety nie doczekał rozstrzygnięcia konkursu, nie dostał dotacji, upadł. Pozostały cztery osoby z długiem 20 tysięcy złotych. I teraz ja się zastanawiam, czy nie moglibyśmy, poza tym, że powinniśmy oczywiście wesprzeć tego rodzaju inicjatywy, znaczy powinniśmy je przede wszystkim monitorować. Ja się dowiedziałam o tym w zeszłym tygodniu, ale gdyby stworzyć taką stronę monitoringu monitorowania tych inicjatyw, które uznajemy za szczególnie cenne, jeśli chodzi o uchodźców, o y, jakieś takie y, inicjatywy, które pomagają w integracji tym, którzy chcą się integrować oczywiście, a pomagają na inne sposoby tym, którzy z różnych powodów nie mają się, nie, nie, nie mogą się integrować, żeby po pozwolić, znaczy, żeby podtrzymywać y, takie ośrodki, takie inicjatywy oddolne, organizacje pozarządowe w ten sposób, że no niestety, ale to trzeba robić jakąś zbiórkę. Cóż to jest w końcu te 20 tysięcy na takie duże środowisko? Oni mają w tej chwili zajęcia, oni kontynuują te zajęcia z dziećmi. W swoim czasie kręcili z nimi filmy, znaczy dzieci kręciły filmy o sobie, o tym jak się o historii swojego życia, o tym, jak się czują w nowym środowisku. Teraz te zajęcia są kontynuowane, ale od czasu do czasu w różnych domach kultury, więc jak mi powiedziała właśnie nasza magistrantka, nie ma to większego sensu. Gdybyśmy monitorowali tego typu przypadki, gdyby nasi studenci, nasi absolwenci wiedzieli, że mogą w razie czego pisać się na taką stronę i poprosić o pomoc. Myślę, że to byłoby takie no, działanie pozanaukowe, ale jednak jednoczące bardzo nasze środowisko, dlatego że to, co się w tej chwili dzieje, po prostu podważa sens naszych, naszej praktyki dydaktycznej i w ogóle naszego istnienia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Najpierw balkon, bo naprawdę długo czeka, a potem... Filip Wróbleski, czasopismo antropologiczne Barbarzyńca. Ja mam taką jedną refleksję związaną z tymi pierwszymi wystąpieniami przedstawicieli instytucji, które podpisały się pod manifestem. I ta rzecz dotyczy języka, jakim się posługujemy. To znaczy słuchając tych, części tych wystąpień starałem się posłuchać ich jako człowiek z ulicy, nie jako antropolog. I powiem Państwu, że części z kwestii, które były poruszane, po prostu nie byłbym w stanie zrozumieć. Innymi słowy, nie, mówiąc o tym, że potrzebujemy zmienić rzeczywistość, także wydaje mi się, powinniśmy zastanowić się i popracować nad własnym językiem, żeby był bardziej efektywny w komunikacji z, ze światem pozaakademickim. Bo ja nie, nie śmiem kwestionować, bo te narzędzia są nam jak najbardziej potrzebne, jeżeli chodzi o kompetencje, wiedzę, kategorie, które wypracowaliśmy. Natomiast musimy zastanowić się, tak mi się wydaje, że to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tych czasach, nad tym, jak efektywnie przekazy, przekładać to, co mamy do powiedzenia na język zrozumiały dla odbiorców. Dziękuję. Dziękujemy. Pani z C. Dzień dobry, Karolina Dobórz z Uniwersytetu Łódzkiego. Ja chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które nasuwają się po przeczytaniu ostatniego akapitu. mikrofon. Przepraszam. Dwie kwestie, które nasuwają się po przeczytaniu ostatniego akapitu tego manifestu. I pierwsza rzecz zwraca uwagę na to, że tutaj wypowiadamy sprzeciw przeciwko przejawom dyskryminacji, wykluczenia, mowy nienawiści. To jest coś zupełnie innego, o czym mowa w ostatnim zdaniu, gdzie piszemy, czy podpisujemy się pod zdaniem, że naszym celem jest społeczeństwo otwarte i różnorodne, budowane na. Pierwsza rzecz zakłada działanie na pewne symptomy, reagowanie na to, co się pojawia w przestrzeni publicznej. I to zdecydowanie jest jakby taką inną sferą naszego działania politycznego. Że ja zakładam, że każdy z nas jest po prostu polityczny, uwikłany w jakieś związki sieci polityczne, więc nie da się tego uniknąć, ale chodzi o to, żeby rozróżnić dwie sfery. Dwie sfery. W momencie, kiedy działamy na przejawy, czyli reagujemy na to, co się dzieje w tym momencie w Polsce, w Europie i na świecie, to przede wszystkim chodzi o to, żeby bardzo szybko zareagować i nie myśleć o tym, że my będziemy edukować świat innych nieoświeconych, czyli nie będziemy walczyć o prymat antropologii, jaką tutaj ona może zajmować znaczącą rolę w tej przestrzeni, ale zwrócić uwagę na mechanizmy komunikacji społecznej. To jest bardzo ważne, bo nie chodzi do końca o, o, o sam przekaz, bo czasami intencje mogą być bardzo dobre, ale skutek wypowiedzi jest bardzo ważny, więc należałoby się przyglądać całej tej debacie, która się toczy, E, tak, żeby łagodzić, to znaczy stać się takimi społecznymi mediatorami. E, to się wiąże troszeczkę z y, też tytułem manifestu, ja byłam zasmucona, że on się nazywa, e, czy, czy w ogóle zjazd jest ety, dotyczy etnologów i antropologii. E, to też się właśnie pojawia w tym przekazie takim y, publicznym, że antropolog, etnolog wypowiada się o tym innym, dalekim, dzikim, socjolog mówi o nas. Gdyby przedstawiać się w mediach jako badacze społeczni, czyli socjolog, psycholog, antropolog, on mówi o człowieku, tak? o tym jak, jak funkcjonuje, to wtedy mamy ten efekt jakiegoś takiego zbliżenia i stworzenia jednej wspólnej kategorii my ludzie. Druga rzecz to jest kwestia tych zmian, w momencie kiedy chcemy budować jakieś społeczeństwo no to należałoby się skupić na tak zmiana społeczna, to jest tak, że nie wszyscy będą aktywistami, jedni będą akademikami, inni będą aktywistami, tutaj co, co powiedziała moja poprzedniczka na temat tych konkretnych działań, ja mam doświadczenie uniwersyteckie, gdzie po prostu pojawiali się wykładowcy, którzy niesamowicie mobilizowali do zaangażowania, i właśnie coś z czym możemy wyjść z tego zjazdu to, żeby e, być takim zarodkiem i matycznikiem ludzi, którzy będą zaangażowani. Poruszać te kwestie, motywować studentów i pokazywać, że to jest naprawdę wartościowe i potrzebne. Dziękuję. Okay, dziękujemy. Chwileczkę. Oh. Jeśli można, Rafał Kreśla-Nawrocki, tylko please krótko. Tak, ja bardzo szybko w punktach postaram się, to znaczy się tak, przede wszystkim tutaj Waldek Kuligowski zaczął od takiej figury ładnej ciszy, tak, która już powinna być przerwana, natomiast myśmy ją nieco zagadali, nie zagadujmy, tak, bo tutaj idąc za postulatem Waldka Kuligowskiego staram się już konkretne wskazać jakby dyrektywy, tak, nie zagadujmy, bo zagadujemy. Tak, drugie, y, czy tutaj y, Pani Kaniowski wzmocnienie argumentu, tak, czy możemy razem, y, tak, wydaje mi się, że możemy razem, to ma być wniosek i róbmy to, tak, po prostu skupmy się już nawet w tej dyskusji na tym, żeby wyłapywać pewne elementy wspólne, a nie jakby się dzielić, tak, dlatego, że i tutaj punkt 3, my od początku powielamy pewną debatę, tak, to znaczy się y, po prostu y, na tej sali odtwarzamy debatę, która toczy się w dyskursie jakby publicznym, oficjalnym, a przecież zadania antropologii też są troszeczkę inne. I my tutaj, jak takie jaskółki mamy, na przykład pani Anna Urbańska, tak, dokładnie mówiła o braku desygnatu, że z badań terenowych wynika, że nie ma desygnatu w ogóle dla tych problemów, które tutaj omawiamy. To jest bardzo ważne, tak? Bo może to się zupełnie inaczej przedstawia, ale to jest moim zdaniem pewien schemat wiedzy antropologicznej, który jakby tutaj zapominamy, właśnie permutując po raz kolejny jakby debatę publiczną, tak? To właśnie chodzi o to, że to było też zadanie pewne antropologii, to znaczy przekupowanie bańki dyskursu oficjalnego. A my nadal no gramy tą piłeczką, nie? zamiast właśnie ją nakłuwać. Druga rzecz to brońmy empirii terenu. tak? Y to jest wartość, jakby nie trosz, mniej troszczmy się o siebie, to znaczy, że czy tam będziemy mieli pracę i tak dalej, i tak dalej, czy będziemy tymi ekspertami, że my nie ma, znajdujemy sobie miejsca, tylko troszczmy się jakby o innych, a wtedy te drugie rzeczy same przyjdą i tutaj y, jest szereg inicjatyw jakby w tym zakresie. Y, z tego wynika element czwarty, to jest y, jakby troszeczkę słaba kondycja polskiej antropologii wydaje mi się, ona właśnie nie potrafi tego zrobić, nie wiem dlaczego. To znaczy się siła antropologii tkwi w detalu, w konkrecie i tak dalej. Jak mówimy o uchodźcach, to mówimy, znów odtwarzamy tę debatę. A ja na przykład zajmując się jedzeniem, tak pamiętam dość dużą, bardzo fajną reakcję na przykład na uchodźców, kiedy okazało się, że oni potrafią przetwarzać mirabelki, na które my nie zwracamy uwagi. Tak? To było coś. tak? Jak ja słyszę, że coś tam uchodźców na granicy złapało o 8-9 rano, to się zastanawiam, co oni zjedli na śniadanie. Jak Kaczyński mówi, że oni chorują na pewne choroby tak, i mogą przynieść zakażenie, to ja się pytam, a na jakie choroby właściwie oni chorują? I gdzie ja mam, proszę Państwa, tego szukać? W jakich badaniach? Bo ja takich badań nie znajduję. Tak? Więc badajmy, i chodzi o to, że tym detalem, dowalajmy konkretem i detalem właśnie on wejdzie. Tak? I teraz ostatnia kwestia polityczności. Koniec, to znaczy uważam, że te pytania są źle postawione, bo one od razu chcą, one są takie akademickie, one chcą nas od razu skłócać, czy polityczność, czy polityczność zaangażowana, czy nie zaangażowana, i będziemy odpowiadać. To nie jest czas teraz na to. To, to, to jest szkoda czasu. Mi się, ja odpowiadam prosto, tak? Znaczy polityczne zaangażowanie tak, ale nie decyzje polityczne. My nie mamy moralnego prawa i legitymacji demokratycznej właśnie do podejmowania decyzji natury politycznej. Rozwinął był to przez przykład empiryczny. Ale skracając, albo bardzo szybciutko, tak? jesteśmy premierem, co może się zdarzyć przy właśnie kompetencjach wykształcenia. Tak? I na nasze biurko trafiają dwa, yy, dwa, dwie analizy. Tak? Jedna dotyczy tego, że powinniśmy do Polski wpuścić uchodźców, bo to zrobi coś tam, coś tam, a druga taka też antropologa, że jeśli wpuścimy, to środowiska rodzimowierców i narodowców skoczą ich do gardła i ich powybijają. Jakie my, jako antropolodzy, będąc premierem, mamy moralne prawo decydować o czyimś życiu i podejmować decyzję o jakby dopuszczeniu, wpuszczeniu uchodźców czy nie, czy nie, Wydaje mi się, że ta decyzja nie jest w naszym zakresie, natomiast zaangażowanie polityczne po stronie pewnych decyzji, postulatów, dostarczenie informacji dla polityki, jak najbardziej tak i to powinniśmy robić tu, teraz, zaraz. Manifest jest tego przykładem. Dzięki. Ten ostatni niuans trochę mi umknął. Już zaraz, ale jeszcze ci, którzy nie zabierali głosu w tej części. Michał Buchowski. krótko. Bardzo krótko, bo ale trochę dłużej z powodu, <śmiech> z powodu wystąpienia Rafała. Nikt tutaj chyba nie rośnie sobie pretensji do tego, aby podejmować decyzje polityczne. My, tak jak tu pani powiedziała i nie widzę w tym nic złego, jako antropolodzy i etnolodzy chcieliśmy się wypowiedzieć w kwestiach fundamentalnych dla naszej dyscypliny, a także dla wypracowanych być może w naszym kręgu kulturowym praw, łamania praw, ludzi, a przez to y, dyskryminujących ludzi, a czy będziemy, oczywiście nasza praca ma polegać na odkrywaniu mechanizmów, które y, do tego typu zjawisk prowadzą, ale efekty ich, które obserwujemy w tej chwili budzą nasze oburzenie, ponieważ to jest czytelne nie tylko dla nas, to jest czytelne gołym okiem, jeżeli się kogoś bije na ulicy, Dlatego, że jest w ciemniejszej karnacji, to znaczy się, że łamie się jego prawa i jest to jakiś rodzaj dyskryminacji i musimy się w tym momencie y, odezwać. Nie chcemy podejmować decyzji. Jak ktoś chce zostać politykiem, niech zostaje politykiem. My objaśniamy świat, doradzamy i protestujemy w momencie, kiedy pewne granice są przekraczane. Ja tak to przynajmniej y, rozumiem. Y, druga rzecz, y, y, y, trzecia, bo to też była odpowiedź na tamto, y, Kolego Barbarzyńco, ja myślę, że masz wielką rację, jeśli chodzi o to, że należy mówić językiem zrozumiałym na ulicy, ale jednocześnie mamy tutaj zjazd etnologów i antropologów i jesteśmy w teatrze, dlatego możemy używać języka, którym się posługujemy też i nie ma w tym chyba nic złego. A jeżeli były tam sformułowania, których nie rozumiałeś, to ja muszę z, z Marcinem Brockim porozmawiać jak tam uczą w tym Krakowie. Nie, nie, dobrze, nie, ja nie ja nie krytuję, tylko mówię, bronię trochę kilku też osób i kilku sformułowań, które padły które powinny dobrze. Nie wiem, czy mogę się wtrącić, ale mam nie. mikrofon, więc się wtrącę. Ale ja generalnie popieram Filipa, jeśli chodzi o to, bo faktycznie, okej, okay, teraz jesteśmy w teatrze i, i możemy sobie rozmawiać swoimi kategoriami, jasne. Natomiast jeśli chodzi o wszelkie debaty w przestrzeniach publicznych albo nasze rozmowy prywatne ze znajomymi, a ja zakładam, że mamy znajomych, którzy nie są wszyscy ja o takich samych poglądach jak my, to faktycznie tego języka trzeba używać w zupełnie inny sposób i te kategorie, które były dzisiaj przywoływane, faktycznie są niezrozumiałe. No i teraz się zrobił klops. Proszę bardzo, pan Bartosz, tylko... Błagam, bez nadmiernych wycieczek historycznych, do początków dyscypliny i tak dalej, bo już na to nie mamy czasu. Ja mam Idziemy trzy, do przodu. Trzy, trzy rzeczy praktyczne. Bank Wiedzy, ja absolutnie tu w stronę też podejmuję Pana Waldemara Kolikowskiego głos. Ja jestem bardzo zainteresowany wszystkimi doświadczeniami, jakie się tutaj wyraziły i jeszcze nie wyraziły. Pytanie jest takie, jak je zebrać, jak mogą być dostępne, jak się rozjedziemy. Chciałbym się do wielu z nich odezwać, współpracować. To jest pytanie pierwsze. A propos Sintaru, wydaje mi się, że absolutnie na przykład Możemy Materialiczne w Krakowie może coś zrobić. My teraz Wspieramy inicjatywę Witajcie w Krakowie, przekazując książki, które oni z pieniężą na własne cegiełki, jako instytucja publiczna nie możemy przekazywać gotówki, ale możemy działać tak. Więc tak, jestem zainteresowany. I a propos trzecia rzecz, a propos tego, co powiedziała pani profesor Kaniowska. Pani Kaniowska, tak jesteśmy tu. Do kogo adresować? Jest, uderzył mnie ostatnio ten głos znajomy, która jest bardzo wykształcona i uczestniczyła w takich właśnie debatach w Pomocze w Krakowie. I ona mówi, wiesz, wychodząc chciałam się pociąć, bo ja nie rozumiałam dalej, dlaczego to się dzieje. Więc być może właśnie najpierw wśród środowiska znajomych, wykształconych, okazuje się, że jest ogromna potrzeba, żeby się móc ogarnąć i sami najpierw ocząsnąć i zrozumieć, co się dzieje, żeby móc zadziałać. Więc może nie, nie idźmy od razu na skróty, w stronę nieprzekonanych, ale popracujmy wśród przekonanych, jak zwiększyć swój sposób świadomości i może stamtąd wystartujemy do jakiejś wyobraźni praktycznej. Dziękuję. Widzę dwa zgłoszenia. Tak, tak, pani Ania Urbańska i pani tutaj po prawej stronie, to w trzy minuty te dwa głosy i mamy przerwę. Dzień dobry. Ja do odpowiedzi na rzucanie konkretów pomysł z Wikipedią jest genialny. Anna urbańska Szymoszy, etnolog, pan. Jest genialny, ponieważ na co dzień mam do czynienia ze szkołami podstawowymi i wiem, że Wikipedia jest głównym źródłem informacji nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Natomiast pracuję od lat w organizacji charytatywnej która wykorzystuje pracę wolontaryjną. Jest doświadczenia, wiem, że praca wolontaryjna, skuteczna to jest maksymalnie 2 do 4 lata pracy. Potem ci ludzie muszą zacząć zarabiać na własne życie. Natomiast powszechne, takie odgórne, instytucjonalne angażowanie antropologów w to, aby pracowali właśnie w projektach, w projektach upowszechniania wiedzy antropologicznej, projektach monitorowania w Polsce nie zostało wprowadzone i tu może, to może ja jestem naiwna, ale może metodą, która by mobilizowała antropologów, także akademików do pracy, do angażowania się w takie projekty, do, do pracy w organizacjach pozarządowych byłaby zmiana lub podwyższenie punktacji w ocenie, pracowników naukowych, także za działalność, za prace społeczne, za, za projekty angażujące się, która jest kompletnie niebrana pod uwagę w ocenie pracowników, a tu większość z nas pracuje naukowo i w dobie, kiedy trzeba wypracowywać punkty, w odpowiednim czasie robić pewne y, y, stopnie naukowe, równoczesne angażowanie się w, y, w, projekty na, w projekty poza naukowe jest bardzo trudne do pogodzenia. Część oczywiście jest teoretykami, część jest stricte terenowcami, ale jest właśnie brak, yy, yy, ja odczuwam to, brak yy, yy, docenienia właśnie tych etnologów i antropologów, którzy głównie poświęcają się projektom, które mają bezpośrednie prze, yy, przełożenie na to, w jaki sposób dana grupa społeczna postrzega inne grupy społeczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani tu z prawej strony. Dzień dobry, ja się nazywam Maja Dobiasz i jestem z kulturoznawstwa, z Instytutu Kultury Polskiej Witamy. w Warszawie. Ale też pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest jeden z takich najstarszych polskich NGO-sów, który zajmuje się działaniami w szkołach i ja koordynuję projekty edukacji antydyskryminacyjnej dla szkół. Zresztą widzę tutaj na sali też kilka osób, które ze mną współpracują, bo też mają kontakty ze szkołami. I proszę Państwa, my mamy bardzo dużą bazę materiałów, zasobów dydaktycznych, trenerskich, które wykorzystujemy od lat w ramach edukacji formalnej i nie tylko w szkołach. Państwo też w pewnym sensie jesteście nauczycielami, ja również uczę studentów. Um, wiem, że um, jesteśmy bardzo specyficznymi nauczycielami o bardzo wysokim etosie zawodowym i mamy bardzo wysoką pozycję, tak więc też te działania, które możemy podejmować jako dydaktycy będą miały inny stopień ważności niż te, które często podejmowane są w szkołach, ale możemy z tego, co już szkoły wypracowały, korzystać i ja zachęcam Państwa do kontaktu, bo myślę, że możemy też część takiej wiedzy i know-how uniwersytetowi sprzedać. Dziękuję. Bardzo Dziękuję. Pięknie nam się to wszystko rozwija i zmierza w stronę oczekiwaną przez panią Kaniowską, mam nadzieję, czyli konkrety, produkty, coś, co może wyjść z tego zjazdu. Będziemy o tym rozmawiali za chwilę, po półgodzinnej przerwie. Z nowym zapasem sił i dyscypliną zaczynamy o 16.30.